Witam, Fantasmagieria, Gieria, podcast grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 416. Ja nazywam się Damian Palucha Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, Gaka Kuldan. Witaj Piotrze. Dzień dobry, wieczór Tobie Damianie i naszym wszystkim słuchaczom. Dzisiaj obiecana druga część, tu partera o E3 2018, ale już tak tradycyjnie, króciutko, organizacyjnie. Pamiętajcie, że żeby wesprzeć fantasmagię, Za parę tygodni zbliża się opłata za serwer, hosting i każda pomoc jest mile widziana. To tak, dziękuję, z góry. Już prawie jak disclaimer, no nie? <śmiech> <śmiech> właśnie, <śmiech> już nagrać taki, wiesz, z jakimś ładnym tym, z jakimś jinglem albo... Taka muzyczka właśnie. Taka muzyczka z windy. I pamiętajcie, żeby skonsultować się z, z lekarzem i tak dalej. Lub farmaceutą. farmaceutą. Yy, drogi Piotrze. Tak. Yy, przyznam się, że od, od ostatniego... Hmm, na razie jeszcze rozmowy, tak jeszcze troszeczkę nadrobiłem E3. Dużo myślałeś o E3. Ale tak, dużo myślałem o E3. Nie, nie przeżyłem takiego przesycenia E3, jak wyobrażam sobie ty musiałeś, chłonąc te wszystkie newsy, informacje i tak dalej. Trochę mi się czkawką odbiło, to też nawet, gdzie nie gdzie, gdzie, to powiedzmy, o tym wspomniałem, że jak cyberpunkowe konto twitterowe było uśpione i tam się nic nie działo, to teraz po prostu eksploduje taką, taką wręcz humorystyczną, zabawową, taką festyniarskością, że tak, coś, tak, ciągle że się coś dzieje. Tak, bardzo mocno z kątem Goga też nawzajemnie sobie robią no, no, Ja się bardzo cieszę, że, że nie mają taki dobry humor. Ja bym wolał, żeby na przykład nie wiem, na tym koncie pojawiły się grafiki koncepcyjne. Taka jedna, dwie tygodniowo i po prostu... No nie wiem, czy to... widziałeś, że w ramach tak zwanego pompowania balenika teraz odbywa się tak zwane omawianie zwiastuna, frame after frame, jak to się ładnie nazywa. I tam się pojawia raz na kilka dni mhm. wpis na stronie Cyberpunka i oczywiście również jest podawany przez tak. y przez konto, właśnie, że na przykład teraz mamy tam tą scenę i z tej sceny wynika, wiesz, jest stała notatka na temat jednego ujęcia z, z no, ja wiem, no To jest takie, wiesz, jest takie tłumaczenie. Mi się, mi się bardziej podobało, jak ludzie bawili się w wyłapywanie tych, tych od, y, odniesień sami, bo to jest naj, naj, najwspanialsze, gdzie jeszcze dodatkowo można coś interpretować. A czy słyszałeś dzisiejszy przeciek? To zaraz, zaraz, A tylko ci zapytam, czy widziałeś w 4K ten z Jaston? Nie, nie, nie, nie ja wiem. widziałem w 4K, oglądałem i powiem Ci tak, że na początku, no znaczy ciężko mi uwierzyć, że, że to nie jest takie przerenderowane wcześniej i tak dalej, bo jest tam taka no, taki no, malutki odnośnik, że to jest, że na silniku gry. Mhm. No ale, okej, okay, przyjmuję to, że to powiedzmy, można takie rzeczy na tym silniku pokazać, tylko wszystko to jest po prostu taki filmik, nie? że to, to, to w ogóle z grom może nie mieć nic wspólnego. Dojdzie do, do tego, że Wiesz, sama gra będzie zupełnie czymś, czymś innym nie się spodziewamy i dlatego tak bardzo chciałbym, żeby mimo to, że CD Projekt już się przejechał na Trawa Gate i że cały czas się o tym mówiło, że CD Projekt z Wiedźminem obiecywał nie wiadomo jakie rzeczy, jeśli chodzi o wizualia, a później rzeczywistość była taka, jak nie, ja bym się tym w ogóle nie przyjechał, ja bym pokazał chociaż jakieś fragmenty, nie wiem, dlaczego żaden z tych wielkich dziennikarzy growych, czy z poligona i tak dalej, nie miał gdzieś ukrytej kamery, żeby no to nagrać. O to. Mówię. No to ty słyszałeś, czy nie słyszałeś? Nie, nie słyszałem, nie, nie, jest jakiś no wyciek. Dzisiaj wyciek poszedł, z, tylko wyszedł, niestety, nie, nie. To jedziemy, że nie ma się co napalać, Aha. Aha. dlatego że ktoś y, potajemnie odpalił dyktafon. I dziś rano, jak, jak to nagrywałem, pojawił się w sieci 50-minutowy zapis audio. Gdzie słychać pana CD Projektu, który ładnie właśnie opowiada i słychać też grę włączoną. And you, ten have, and you słychać... have choices, you have choices, you can tak. be girl, woman. I, i, I słychać reakcje publiczności, które momentami po prostu wybucha brawami i, i generalnie radością. And tego, you can turn left, momentu. right or go straight. And ja tego nie słucham się and nie, nie chciało, bóbs. szczerze mówiąc, ale jakoś tam sobie poskakałem po fragmentach i brzmiało spoko, nie? Nie, no ja, ja, ja, ja nie wątpię, że to w ogóle tak dopieścili to demo że, bo, bo to każdy, kto był na tym demie, a było na tym mnóstwo ludzi, nie tylko dziennikarzy, ale też, wiesz, powiedzmy celebryci, influencerzy, tak, vipy Hideo Kojima, Hideo Kojima był, był przecież. przecież. Hideo powiedział, że to będzie bardzo fajna sprzedaż. Będzie świetna to, sprzedaż. To było, to było no, to, coś wiesz, gra, jak, gra, jak coś zobaczyć, to, to, to, to tak przyjdzie na jedno to, by takie... to takie miganie... To jest gra, a nie... No fajny, great sell. Na pewno zarobicie, na pewno się wiecie. To było takie zabawne. Tak. No ale to jest, wiesz, to jest Hideo Kojima, to może po prostu... E, e, jak to mówię, Lost in translation. Bo Hideo Kojima oczywiście jest japończykiem, więc myśli po japońsku. Jak to... Przerobili tego tweeta na angielski, to tak wyszło, no nie? Ale... Szczerze mówiąc, ja myślę tylko jedną rzecz, tą koszulkę z takim logo Cyberpunk'a, bo bardzo mi się podobało. No tak, ładne, ładne to logo. Z logo jest kapitalne, bo on nawiązuje do oryginalnego, właśnie klasycznego, ale jest właśnie takie, takie jeszcze tak fajnie zgliczowane i, i no, super wygląda. Ja, ja, powiem tak, że cieszę się, że pokazali to, że, że Cyberpunk nadal się gdzieś tam tworzy, ale do następnego E3, prawda, możemy poczekać z hype'em, bo wątpię, żeby coś na Gamescomie było, wątpię, żeby coś było na Tokyo Game Show, tak, wątpię, wątpię na BGW, w, żeby na WGW coś się pojawiło, ale kto wie. No WGW, dobra, dobra, No, ja, ja tam będę ci no, naszych insiderów, nie, tam tak, ja, jednej, jednego. Ludzi w, tak ludzi Więc on nam wszystko mówi, tylko właśnie zagadkami i teraz, jak, jak Nostradamus, nie? zupełnie niejasne te, te, te, te informacje były, A teraz jak Chyba prawda już wydarzy, wiadomo jest. Myślę, tak, no przecież to już dawno było przewidziane. No, ale nie, no parę rzeczy, jaka to wyciekło wcześniej, że będzie na przykład z pierwszej osoby Cyberpunk i to się sprawdziło, wszyscy potwierdzili. Podobno mają być sceny Plus 18 i to się potwierdziło. Ja, ja cieszę Full się, frontal że... frontal ma być, to jest w ogóle system serii. Ja się cieszę, że że to jest... Że to jest taki piękny świat, nie? że tak pokazali to że w ogóle ten Mike Pondsmith, Smith, że jest tak, dobrze, tak bardzo zaangażowany i on w tych, w tych wywiadach bierze udział, bo w samym procesie twórczym, no nie, on może być tylko jako taki, taki doradca, no bo sam, sam nie tworzy, ale, ale podoba mi się. Że ładnie na zdjęciach wygląda. Tak, czy jego wizje, które, które miał, to jest najpiękniejsze, bo jak każda gra fabularna, wiesz, no, te światy, które, które, w których gramy, one są w naszej głowie. I to jest jak z książki, książki. No, każdy sobie jak coś inaczej to wyobraża. I wiadomo, że było kilka filmów cyberpunkowych, kilka gier cyberpunkowych, więc jakby pewne elementy są jasne. No wiadomo, że klasykiem jest Blade Runner. Chociaż wiele ludzi na przykład twierdzi, że to nie jest cyberpunk. No, ale to jest jakby inna debata. I ja się cieszę, że że to nie jest tak, że to, że ta gra jest jednocześnie powiela ten oryginalny Cyberpunk, ale też dodaje coś o siebie, że jest, że jest fajnie, że jest kolorowo, ale też potrafi być mrocznie, że jest dokładnie klimat, którego ja szukam i, i te wszystkie te Gibson Gates i tak dalej, czy Dash Notes Gate, że to akurat e to była taka chwilowa moda, tak? Że to było to potrzebne do tego, do tych tych, tych, tych, tych, tych newsów, takich, że ktoś musiał coś napisać, coś musiał coś powiedzieć. Wszystko, co było związane z cyberpunkiem e, e, musiało mieć jakiś... E, musiało, prawda, zostać wrzucone, na, na, skomentowane i tak dalej, bo, bo bo cyberpunk jest teraz na topie. Chyba cyberpunk dostał, chyba dostał wyróżnienie gry targów. Ja, ma... Chyba tam 11 różnych nagród. Albo... No, należało się, no. Te influencerzy nie mogą no, się, nie się no, no, Chociaż wiadomo, że najlepszą grą targów jest My Friend Pedro. <laughs> Tę grę pokazano chyba na, na depolwerze. De, tak. No, tak sympatyczna. Nie wiem, bo to jest platformówka z strzelnikiem. Strzelnika. Strzelnika tak. tak. Dwa d gdzie wywijasz gościem. Jeździsz na desce, strzelasz do patelni, która rykoszetuje, naboje i zabija wrogów dzięki temu i robisz ten taki max dual-wielding. To się chyba jakoś nazywa tak. bardziej fachowo. Ale, ale ja się nie... zastanawiałem, jak to tak zrobić. Ja mówiłem, że ok, mogliby tak zrobić, że na przykład lewą ręką sterujesz e, prawą gałką, e, e, znaczy, przepraszam, odwrotnie, lewą gałką, lewą ręką, prawą gałką, prawą ręką. No ale wtedy jak chodzisz, nie? I... Może auto jakiś rano albo... No właśnie, tak sobie teraz pomyślałem, że to być może jest taka gra, w której My płyniemy i naszym jest zadanie po prostu strzelać do, do tych, że jakby my nie, gen, my nie poruszamy się postacią, ale sterujemy tymi, tymi rękami, tymi znaczy, i tak. żeby to byłoby na te, super. Te zwiastuny czy jakieś fragmenty rozgrywki, które się już pojawiły poza tym zwiastunem, to on generalnie cały czas jest w ruchu, więc. I tak, i pewnie to jeszcze nie? chodzi o to, że, że tak samo się porusza, nie? Nikt nie zrobił takiego, nikt tego nie rozkminił? Nie, na pewno ktoś grał, nie? Bo to chyba. No, Było dostępne. Tak. tak, tak, tak. No więc ta moja spekulacja może być absurdalna i w ogóle szczapy. Piotrze, jak rozmawialiśmy ostatnio, to tak skakaliśmy po tych konferencjach i myślę, że możemy właśnie ten tryb zostawić. Nie będziemy wszystkiego omawiać, każdej gry zasobna. sobą. Oprócz prawda, może konferencji Sony, bo możemy w 5 minut mówić wszystkie gry, które tam były. Ale, nie podobało ci się? Nie, nie, właśnie. Powiedz tak, ja to powiedziałem tydzień temu. Niesamowite, że każda konferencja praktycznie była inna. Mhm. Były pewne, które były podobne, ale generalnie każdy pokazał coś innego. Microsoft tam, wiesz, przydał 3-4 zdania z i później pojechał, prawda, z wjazdunami i tak dalej. To było dobre, bo pokazali dużo gier i aczkolwiek jak gram na przykład teraz w God of War o którym być może, jak będzie chwilka pod koniec, yy, może nawet ze spoilerami, powiem, nie jaki mały wow. spoiler na końcu. Yy, jak w, gram tego God of War wcześniej grałem w Horizon Zero Dawn, no, oczywiście Uncharted, to nawet cała moja miłość do Xboxa no nie jest w stanie po prostu zatrzeć tej prawdy, jaką no ja zresztą po prostu... Czego by się nie mówiło, to tak, jednak ja tytuły wiem. first party to są tytuły first party. No, no nie, i... no Sony wygrało tą generację w cuglach. mi wygrało tak naprawdę. Wiadomo, że tam są jeszcze, wiesz, jest ta frakcja Switcha, że oni powiedzą, że on, on Switch wygrał, no nie, ale sorry. No, no Switch jest fajną konsolą, no super, że są te takie, wiesz, odgrzewane kotlaciki i, i, i make z Wii U. No cieszę się bardzo, bo to jest, to jest świetne, że jest mnóstwo indyków. No ale no, nie no, jak mówimy, wiesz, poważnie o krach, to, to, to, to są nie? I, I trochę mnie to boli, bo, yy, bo chciałbym, żeby, nie wiem, Microsoft miał kilka takich killerów, i oczywiście są gry, no myślę, które. Ale których... będą te killery w 2021 roku. Tak, się nowa konsola pojawi, tak? To chcesz na powiedzieć. Nowej czy, czy może po prostu no jakieś te no, nowe coś nabytki coś stworzą? No właśnie, no wiesz, no po coś nakupywali ten Ninja Theory. Akurat Ninja Theory z 3 lata będzie robiło nową grę. Tak. Pojawił się Xbox Two albo Xbox Infinity, no, no, no. bo teraz to, to modne, albo Eternal. Tak. I wiesz, będzie... Ale śmie <laughs> Xbox Infinite się pojawi. To będzie odwrócona ósemka. Nie? I wiesz, to będzie to... razem z premierą Halo Infinite. Nie, ale to, to w ogóle dla mnie to ta Halo Infinite wygląda jak, jak jakaś gra na mobilki. Wiadomo, że, <coughs> że już jedną Halo grę na mobilki mieli. Tam czy na te Surface tablety. Czy Windows Phone, już nie pamiętam dokładnie. No i to jakoś tak nie wypaliło. Chociaż no chyba ta Halo gra jest... Wielki, jeden wielki burdel, oni tam sami, bo tam pan mówił, że pan 3-4-3 mówił, że tak, tak, to będzie oczywiście kontynuacja historii z piątki. A potem powiedział, że no, ale to właściwie to ta gra jest jeszcze long way przed nami i nie wiadomo niewiadomo... Tak, zrobili taki zwiaston, i... taki na silniku. Tylko, wiesz, masz zwiaston na silniku i na, na, na, Cyberpunk 2077 masz zwiaston na silniku Halo Infinite, no i. i... tak patrzę sobie, no i, i... tam jakieś jest... nie biegają. Tak, jakieś generacji się? kilka. No i... No ale to już nie ma się co, co, co, co pastwić. Ale Forza będzie ładna na pewno. No, ja się cieszę no. na Forza. Zwłaszcza, że ładnie dziwne. widać, że oni dobrali to gdzieś będzie działa pod feature nowy, czyli pod parę roku. No. To tak strasznie pory, widać. Pory roku Vivaldiego. Edycja klan będzie. wszystko w tej coś, grze będzie. Tak, mógł tak wsadzić do środka, właśnie, kogoś na przykład tego Ryśka, albo doktor. No, tam Ryśków to będzie trudno jeździć, bo to mają już ale A, W, ogóle, w, w teraz być. jest coraz więcej rzeczy, i że ma jedną misję fabularne, i że będzie zabawa w Crazy Taxi, i tam. No, mam nadzieję, Panie, że nie będzie tych No, ale nie będzie. A chociaż mnie tam nigdy w forcie to lootboxy nie bolały, nie? Bo ja nie. Bo wiesz, liczba samochodów w ogóle, w podstawce jest, jest, jest tak ogromna, że, że, że, że, że to akurat nie przychodzi, ale... To... Mnie to w trzeciej Fordzie co innego zabolało, bo ja byłem drogą kupna edycję Ultimate, która okazała się, że nie miała w sobie season passa. No to jest w ogóle jakaś... Taki... Tak, trzy dni dostałeś tego i, tak, i, czyli i, i pięć narazowych kodów na, na coś. Tak, dostałem kilka aut, więcej pieniędzy, ale okazało się, że season pass, który się pojawił potem już nie był w ramach Ultimate. Więc Jakie to jest kurde Ultimate w takim razie? No, no ja... ja, ja... Ja, żałuję, bo ja myślałem w ogóle, żeby sobie dokupić, bo to jest Storm Island i te różne takie rzeczy. To są fajne rzeczy w tych dodatkach. A może w Game Passie jest, słuchaj? Nie, właśnie w Game Passie mi się wydaje, że wszystkie te DLC to trzeba dokupywać, bo to jest taka... Masa. Chociaż nie wiem. Ja jestem dopiero użytkownikiem od Game Passa od kilku dni. Uh -huh. Na Dziękuję. Game. Tak, dziękuję jednym z naszych słuchaczy za, za kod. Więc, więc jak powiem tak, że jeśli chodzi o o Game Passa, to ja jestem... Najpierw trzy dni ściągałem, bo to wiesz, z, z pół terabajta gier, nie? Tam z pięć gier ściągałem, bo to na Xboxa. <śmiech> śmiejesz się, ale chyba Gears of War 4 to za 100 giga zajmuje. No, z tymi update'ami jakimiś wszystkimi i dodatkową no. zawartością, to pewnie tak. To wiesz, to instrujesz Gears of War 4 i już kończy się dysk bazowy. No, no, masz tak, wiesz, Xbox jest taka, wiesz, jak, jak te Game watch, no nie? Albo Xbox One, ja no no. Tak, no, no to dokładnie tak. jak te jajeczka. No. Kupujesz Xboxa z jedną grą, no nie? No to jest masakra. Nie no. ja się śmieję, ale też ja mam podpiętego trzy to robotowego dysku. Podpięte... Ja nie podpiętego no, ale to jest, to jest właśnie tak, że musisz mieć takie dyndające coś. Jeśli nie chcesz po prostu cały czas ten. A, no. Jackowi dziękuję za ten kod. Teraz sobie sprawdziłem. Pozdrawiam, ja tak. I, I wiesz, i, i fajnie, to, to tam jest dużo ciekawych gier. Wiadomo, że jak ktoś ma tego gamepassa, to już nigdy nie musi kupować żadnych gier od Microsoftu i od nich. Jednocześnie... No nie wiem, czy widziałem, że oni mocno puszują, że nie tylko od nich, że teraz będzie Fallout 4, że na przykład no jest, Warment jest, Tide, tak, tak, tak. Że Warmentite, że Warmon Tide, część druga w dniu premiery też trafi do Game Passa. Mm. A to jest gra przecież y, Third Party. Tak, no i też nowe właśnie gry, że ten właśnie. Horizon ja to popieram. 4. Im nie, więcej wiesz, takich to, usług, to, tym lepiej. Tak, tak. Znaczy, najbardziej, Najfajniej to byłoby, jakby taka była jedna usługa, jak Netflix, dominująca, no, nie ale, ale niestety. To jest niemożliwe. Ale niestety nawet Netflix teraz ma ten problem. Znaczy Netflix mnie nie ma problemu, ale, ale użytkownik. I, I o tym kiedyś wspominaliśmy. Że kiedyś trzomak, kupowałeś jeden Hulu, Amazon, Hulu. Netflix, Hulu. Netflix, niedługo tam no, mówią ploty to Disney jeszcze będzie. Amazon Prime jest też fajny, jeśli lubisz na przykład stare filmy z VHS-ów i wiesz, i, to się świetnie sprawdza ta usługa, jest tam parę ciekawych gier, gier płu, y, seriali i Goliath teraz się pojawił w drugi scenie, to jest bardzo fajny No i tam serial. chyba to było coś, Bosz tak? W no Bosz to jest czy, czy, czy, czy, czy. Dla, w ogóle dla Bosza to jest warto warto zasubskrybować I, i, to, i strasznie mi się udało, że tego Bosza wcisnęli na, kadw, na, na dzień przed, kiedy miałem skancelować tak, anulować moją subskrypcję i w, e, Człowiek z Wysokiego Zamku, ja myślałem, że teraz gdzieś będzie niedługo ale niestety Człowiek z Wysokiego Zamku to pod koniec roku Strasznie długą przerwę sobie za, e, zrobili. A czy amerykańscy bogowie wracają, czy oni go skonsolowali? Szczerze mówiąc, nie to ani mnie to nie ziębie, ani nie, ten, o, taki serial właśnie... Dla mnie to był zbyt, podobało. zbyt taki krwawy, wiesz? Mnie, na przykład temat mi się nawet podobał, bo to było ciekawe, ale dla mnie y, on był zbyt naturalistyczny. Za dużo krwi, był, był za, flaków, za dużo flaków, za dużo perwersji takiej. Ja ja wiesz, to wszystko ma tak. tak. tak. tak. Ja, ja chciałbym w końcu zobaczyć ten serial Jack Ryan. Eee, Ach, no. no właśnie, powstaje, ale on powstaje, od powstaje kogo, On powstaje już od, od pięciu lat Ja mam w kolejce tak i tam, wiesz, masz działo, sezon sobie. pierwszy Sezon pierwszy, tam sezon pierwszy masz tylko trzy trailery yy, czy jakieś... I to wszystko, nie? Ja wiem, no ludzie, no za każdym razem będziecie mieć szczuć, że już ten serial jest i za każdym razem Będziecie go przekładać, bo oni go naprawdę przekładają Już tyle razy, no, że pokoju, jak... No, ja jak to, yy, postać Jacka Ryana bardzo lubię Oczywiście ja jestem wyznawcą klasycznego Jacka Ryana Tego z, z Harrisonem Fordem no, niestety no. To były czasy. Tak. No. Były nie, nieoficjalnie Jack uważam, Ryan. że na przykład Air Force One to jest, to jest Jack Ryan, chociaż ten, wiesz, prezydent nie nazywa się Jack Ryan, nie no, ale, ale Air Force One to jest właśnie też świetny kino, ale to już. Nie wiem, no może A, ten serial to serial będzie. Lubiłeś Jack Ryana w wykonaniu Chrisa y... Pine'a. Nie, na Fleka. Ja some of All fear. Tak, to był No to jest taki Jack Ryan, Ryan jak, jak, jak z niego jest Bruce Willis, to nie? Wiesz, no tragedii nie ma, ale też szały też no, nie, nie ma show. To jest ciekawostka, bo przecież tych ty książek, gdzie Jack Ryan występował, to była odgroma, a e, ciut, ciut. filmów było całkiem nie tak dużo w sumie. Filmów no. było cztery, było polowanie na czerwony październik, tak. była właśnie suma wszystkich strachów, o której powiedziałeś, tak. było tak, tak. chyba coś takiego, co się nazywało coś tam z patriotami. Gdzie Czas właśnie Patriotów. Ford gro? bo były dwa, dwa, dwa filmy z Fordem Czek, były. Czas pa Patriotów. Ja teraz sobie googlę, tak. żeby, A, e, żeby, żeby sobie. to powiedzieć. Był ten najnowszy właśnie e, e, z tym, ja nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, Chris Shadow Recruit z Chrisem. E... A to ja tego nawet nie oglądałem, wiesz? To ciekawostka. To jest nowy film, sprzed czterech lat. Relatywnie A. nowy, tak? I... To w ogóle, w ogóle go nie, nie kojarzę. A na no, podstawie jakich książki? Bo książki dla mnie czytam wszystkie. To, to może być nawet nie, nawet nie na takie, podstawie książki. Takie bazujące postacią, okej, okay, Chris Pine. Tak, tak, tak, tak. Szczerze mówiąc nie wiem na podstawie książki. Ja, ja generalnie nie jestem jakimś wielkim znawcą literatury Toma Clancy'ego. Parę książek udało mi się przeczytać, ale on pisze no I takie, takie grubaszne tomy, że wiesz... No, no, te, że No, wcale, wcale nie. No nie. tak, no tam pierwsza część 1000, druga część 1200. Tylko, że to w paperbacku jest, nie? te no, no, no nie no, jak książka ma 5 centymetrów wysokości paperback, to znaczy, że, że miał coś do powiedzenia ale nie, ale... On na pewno książek napisał pewnie z 50, jak znam tak natomiast no tam kilka, no jest całkiem tak. sporo kiedyś miałem no. całą kolekcję, właśnie wszystkie tak. książki z Jackiem Ryanem, O, Clear to and Present tak... Dangerous, to, to był świetny, świetny bo on, film. Miał takie, on miał takie serie tak jakby zawsze sobie tworzył, że przecież tam potem się chyba pojawił w ogóle syn Jacka Ryana tak, tak, tak, no, tak, tak. No, tak, tak, tak no, znaczy, bo, bo właśnie bo to jest tak, że te wszystkie książki opowiadają historię gościa, który z, z analytika CIA y, stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, no, tak, to przez kompletny przypadek właśnie. No tak, no taki designated survivor, no, że można powiedzieć, y, w takim stylu. I to jest najlepsze, że y, ten serial designated survivor y, z, z Jackiem Bauerem, znaczy y, kiferem Sutherlandem. Właśnie no, tak nie tak oglądałem, to migra, migra na Netflixie, ale nie... Znaczy, to jest fajny serial, on, on to nie jest, znaczy on to jest taki mix procedurala, jak to się mówi ładnie, czyli w każdym odcinku jest jakby temat tygodnia, który w jakimś tam stopniu odnosi się do, do, do rzeczywistości, tylko oni tam zmieniają na przykład, jak, jak mają na przykład robić deal z jakimś krajem na Bliskim Wschodzie, to to wymyślałem ten kraj, nie? żeby nie obrażać przypadkiem kogoś, albo żeby nie wymyślać, żeby móc sobie na przykład pofolgować, nie? Jak się coś tam dzieje na przykład, nie, na Kubie, to też jakieś wymyślałem fikcyjnych dyktatorów, Hmm, czy by nie było, że ktoś nie go teraz potem coś. Tak, tak. I oczywiście ten ja... prezydent, który został totalnie wybrany z przypadku i później się okazuje, że tam była, wiesz, jakaś gruby milienna teoria spiskowa w ogóle spisek był, to, to, to tak naprawdę jest najlepszym w ogóle prezydentem na świecie. Nie? I w ogóle obecni prezydenci mogliby się uczyć od niego podejmowania decyzji. I tam jest naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy się dzieje. Tylko on ma jestem taki to się mówi signal virtual signaling. Czyli wiesz, takie pokazywania, jacy my jesteśmy cnotliwi, jacy my jesteśmy dobrzy, wiesz, takie, takie, no znaczy, każdy, kto. kto... Słyszał kiedyś ten termin, to będzie wiedział o co chodzi. I z jednej strony też. Znaczy, ja tutaj korzystając z okazji, że jakoś nagle jak zaczęliśmy mówić o serialach, zrobić małą polecankę. Taki króciutki zalążek krzyżowego. <laughs> bo mam ostatnio, pamięć, że trafiłem na coś, czym jestem zafascynowany i chcę to rękami i nogami polecać, bo być może nie jest to bardzo znane. Może ty znasz, może oglądałeś, Aha. może nie, ale jak nie, to warto koniecznie. Jak wiesz, jestem fanem skandynawskich kryminałów. Tych, no, ich, wiem, że jesteś wielkim fanem Jones, bo tak. Tak, no Ary i teraz ule. czytam tam Camille, czy coś w tym stylu, kolejne jej, jej książki, więc jakoś tak skądinowskie wyminały mi siedzą. I trafiłem na Netflixie, kompletnie przypadkiem, na serial, który jest serialem nie starym. kompletnym w... przypadkiem, tylko yy, RODO. Tak, RODO. Serial się nazywa The Bridge. On był a. kiedyś w polskiej telewizji emitowany jako Most nad Sundem, bo myk polega na tym, że na Netflixie są trzy sezony. Wiemy, o tym Pierwszy o tym pojawił chodzi. się w mm -hmm. 2011 roku, trzeci pojawił się chyba dwa lata temu, a aktualnie gdzieś tam w telewizji leci czwarty. Więc te wątki tam się kontynuują i absolutnie jestem kompletnie zauroczony i, i, i zafascynowany. Jest to rewelacyjny kryminał. Tak. Każdy sezon dotyczy czegoś innego. Ale wszystko się dzieje na Format. Prawie. Zaraz powiem skąd ten most. oglądałeś to, czy nie? Znaczy wiem, że w pierwszym odcinku po prostu znajdują, bo to jest most, na który graniczy chyba. Most łączy, który łączy Szwecję i z Danią, tak? Kopenhaga z Malmo. I na tym moście na granicy właśnie. Dokładnie na środku. dokładnie na środku znajdują przepołowioną na panią. I okazuje się, że ta pani jednej połowa to jest Dunka, a druga połowa to jest szwedka, więc zostaje podjęta decyzja, że. Więc zostaje podjęta decyzja, że śledztwem zajmuje się zespół detektywów, właśnie szwedzko-duńskich. Czy I... jakieś próbowałem oglądać, ale nie ma dubbingu, nie? Czy jest dubbing? Nie, nie ma dopingu. Ja no to normalnie oglądam w oryginale z i napisami. Z, z napisami. Tak. Znaczy nie, może bez napisu, przepraszam, nie chciałem ci... <laughs> nie, nie, nie, nie, z napisami, z napisami. Zawsze jak moja żona, jak ja to gdzieś tam mam odpalał na telefonie, że ona przechodzi obok i słyszy te, te interesujący język, to się uśmiecha pod nosem i coś komentuje na telefonie. Wiesz, to jest komentować. najlepsze, że po prostu oni mogą tak drętwo grać, no nie, że po prostu głowa mała. ty nie, nie wiesz, czy oni drętwo grają, że po prostu tak jest Nie, sposób... powiem ci, że serial jest super zagrany, bo, tak? bo tam jedna z bohaterek jest... Yy... Nie mam zielonego pojęcia, że to jest jakaś konkretna choroba, to po Asperger czy nie Asperger. Mhm. Jest ewidentnie upośledzona emocjonalnie. Nie odczuwa, wiesz, Ale nie, aktorka czy ludzki. postać? Nie, postać, postać. I wszyscy o tym, jest genialnym detektywem przy tym, natomiast totalnie tak. nie wyczuwa Taka się nie jest sympatyczna, Tak, tak, tak, tak. stuprocentowo socjalna. Mhm. A socjalna w stylu takim, że idzie do klubu, znajduje faceta, który się podoba, podchodzi do niego i pyta się, czy mogą iść uprawiać seks. Będę, ale jak to teraz? No tak, co, o czym mamy rozmawiać? Chodź uprawiać seks i, I, i czy to tym... jest i właśnie, i chciałem cię zapytać drogi, e, drogi e, Piotrze, czy to jest ukazane jako problem czy jako nie problem znaczy tam problem jest to, że na przykład jak ona bo rozmawia bo moim zdaniem z... to jest napastowanie ale w klubie <laughs> nie, to, nie, to nie jest pokazane to... jako problem natomiast problemami to się pojawia kiedy ona rozmawia z na przykład rodziną ofiary i w sposób równie bezpośredni e, pokazuje znaczy im, Czy nie, ona że, jest atrakcyjna e, jest e, skandynawska z urody blondynka, wysoka, szczupła. Tak, dokładnie tak. Znaczy, znaczy to, jest to jest pytanie, prędzi... które pod tezę, no nie, ale to tak się śmieję, chodzi mi o to, że bo się, że właśnie ta, ta poprawność polityczna może wkroczyć, no nie, nawet do, do, do, do skandynawskich seriali. Ja nie wiem, co tam wtedy serial, będzie. którym ja absolutnie kilka, kilka razy zostałem totalnie zadziwiony, bo to jest serial, który się nie pierdzieli w formie tego, jak się nie pierdzieli Gra o Tron. To znaczy jeżeli ktoś może zginąć, to faktycznie może zginąć. Nieważne, czy to jest brat, swat, główny bohater, czy nie główny bohater. Za to polscy. Więc tutaj widzisz, ja naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem, kończę sobie właśnie trzeci Aha. sezon. Jeżeli ktoś lubi kryminały, a jeżeli ktoś lubi kryminały skandynawskie, to to jest absolutny must watch, bo para głównych bohaterów, tych dwójka detektywów, między nimi jest przez to, że facet jest jest absolutnie normalnie zachowującym mhm. się gościem, to on często na jej takie totalnie chłodne i zimne spojrzenie czy reakcje, to nie jest w stanie zareagować inaczej, niż tylko wybuchnąć śmiechem, tylko się no tak jeszcze tak pod nosem. A ona to czemu się śmiesz? No bo ty tam coś ten... Więc ale na coś bierze, przykład musi jakieś pastylki brać albo coś? Czy nie, nie, nie. nie Spotyka się z psychologiem? E, tam się ten wątek przewija, to jest wiesz, grubsze, grubsze. No, że nie będziemy spoilować Ale widziałeś widziałeś naprawdę... Killing, nie? Killing, to tak... Nie widziałem The Killing, wyobraźcie. Te... I to, że ja nie mam, gdzie zobaczyć The Killing, bo The Killing. Nie, nie ma na Netflixie? Upulował... No właśnie nie ma. Przecież ja Netflix sponsorował chyba czwarty sezon czy, czy, czy, czy trzeci, to może aż nie coś pamiętam. się zmieniło, bo ja sprawdzałem jakiś czas temu i wiem, że nie było właśnie. Bo nie ktoś wiem, mówi... to wejdź, wejdź w taką przeglądarkę Opera, przełącz się tam VPN-em na, na, nie wiem, na jakiś inny kraj i zobacz, bo The Killing to jest absolutnie właśnie, to jest tego typu serial. Tam też jest taka dosyć e, zdziesza Wiesz, z problemami. to jest related to no, The Killing. No. Nie ma? Nie ma. Nie ma. To jest w ogóle jakaś masakra. W ogóle The Killing to jest jeden z moich ulubionych seriali, ale jak i właśnie dlatego, jeśli się, ten most, czy na moście, czy jak się... Most nad Sundem, Sundem" polski tytuł. The, tak, the Bridge. Jeśli ci się podoba, to na pewno ci się The King spodoba. No, a jak ktoś nie chce takich ciężkich, skandalowskich seriali, to ja w garniturach zacząłem oglądać, jako taki guilty pleasure. I, wiem, że to ma jak? coś wspólnego z, z tym Royal Wedding, ale to tak, jak to się <laughs> mówi. No, a to co? Wracamy do E3. 3. E3. Sony. Sony... Boom, boom, boom. Czy wzruszyłeś błąd. się, jak zacząłeś słuchać to, to, to granie na, tej, na banjo? Czy Co płakałeś? To jest problem, bo zupełnie inaczej odbiera się tą konferencję, jak oglądasz sobie w dowolnie wybranym przez siebie momencie te fragmenty rozgrywki Aha. z gier. a zupełnie inaczej to się odbierało o 3.30 w środku nocy, kiedy wyszedł facet i zaczął grać na banjo. I co więcej, jeszcze tam. Myślę, że to musiałeś strasznie z wiesz, i... walić tam czołem w ścianę, jak zaczęłeś po prostu be. 6, 6 minuta, a on tego. Tylko... No, a, a gra ładnie, tylko że o... właśnie to do niczego nie prowadziło. Bo, Aferze bo... spana z fletem? Yy, to, na no, to jest właśnie, to jest też taka głupota. No, znaczy ta, ta afera, wiesz, ci właśnie, którzy lubią takie afery wywoływać, yy, dosyć szybko zostali zgaszeni zla, przez ludzi, którzy akurat na tym znają i po prostu. Yy, Gdyby ci ludzie, którzy wołali tę aferę, mieli chociaż za grosz wstydu, to by przeprosili. Ale co ty, oni szukają po prostu mm. kolejnego targetu. Ale na flecie powiem ci też, że byłem szokowany, że tam grali. Yy, bo yy, no fajnie by było, gdyby tak, jak nie wiem, jakby Teza, jak jakimś koncertem rockowym zaczęli, albo, że wiesz, gra na banjo, i nagle, tak jak na przykład Steve Martin, jest fantastycznym yy, yy, banjożystą, gitarzystą banjo. banjo playerem. Jest taki właśnie. Mm, z nim chyba, z, z Martinem Shortem, z, z show na Netflixie, bardzo polecam. I tam jest taka, z scenarzą po prostu gra na tym banjo, bardzo ładnie, i później, jakby z za pleców, po kilku, po minucie, po dwóch wychodzi mu w zespół i grają razem, i to kapitalnie wygląda. Ja czegoś takiego, tak, czegoś takiego mi brakowało, nie? Ale ja rozumiem, że to miała być taka intymna atmosfera i tak dalej, tylko dla mnie to by było dużo lepiej, gdyby on grając, prawda? Nagle to wiesz, było takie zaciemnienie, że już go nie widać i on na żywo robi muzykę do, do, yy, do zwiastuna, nie? Bo ja wiem, że wszyscy po prostu szaleli, bo to banjo było w tym pierwszym takim teaserze zwiastuna, z, z tego, więc, więc tutaj chcieli do tego nawiązać, ale to tak średnio moim zdaniem się sprawdziło. I zwiast, I w ogóle sama, sama, gra, no nie? W ogóle, wiadomo, że tam najbardziej kontrowersyjnym elementem był początek, nie? Tego zwiastuna, jak końcówka, ja już nie pamiętam. Moim nie zdaniem. Może dwie całujące się dziewczyny oburzają, a mordowanie tam siedmiu osób. No, no, no jest właśnie, spokój. to tak, dla mnie w ogóle był problem taki, że. Wiesz, no, y, nie, rzadko się zdarza tak, że oglądasz wiastuny, wiesz, że jest jakiś taki wątek romantyczny, jest jakby na, na początku wwiastuna, nie? Niezależny kto z kim, jak i tak dalej, bo to akad jest właśnie bzdura, że się oburza. Tak ja właśnie się bardziej oburzało to, że tak, że, że bardzo brutalny, krwawy taki. I że to wszystko jakoś tak moim zdaniem kompozycyjnie nie miało sensu, tylko to miało właśnie oburzać, no nie? W jednych, że wiesz, o, o dwie dziewczyny, a drugich o, o że jest y, y, ten <śmiech> bardzo brutalny, więc oni po prostu chcieli wywołać skandal moim zdaniem. I pewnie im się to udało, no bo ludzie o tym mówili dosyć długo. E, ale sama rozgrywka, wiesz, no, graficznie to fenomenalnie wyglądało. Na przykład w pornej takiego y, y, Tomb Raidera, y, który, który też wygląda ciekawie, ale był taki czysto growy ten Tom Raider. Raider. to jest hashtag not my Lara, przykro mi. No tak, no wiesz, Lara, wiesz, gdzieś tam... Nie mówiliśmy o i, tym, tak, Predator. Że, tak, Predator tam gości po prostu wykańcza jak, jak, jak właśnie, jak mówisz, jak Predator, jakiś Sam Fisher. Jednocześnie te wyskakujące punkty XP. No ludzie, no nie ma w ogóle żadnego interfejsu, ale a, ale jak na jakiegoś grzyba musi wyskakiwać jakiś punkcik XP. Albo haha, takie zupełnie właśnie takie, czyste, tak, wiesz, nie dają ci zapomnieć, że ty grasz w grę. Czyli na przykład te takie idiotyczne reakcje, yy, wiesz, yy, tam chyba tych, tych żołnierzy, nie, tam z Trinity. Że jak widzą, że jakieś martwe jest ciało, to powinni jakby bardziej naturalnie się zachować, a nie? O jakieś martwe ciało. To tylko brakuje, wiesz, żeby były takie dźwięki jak z Metal Gear Solid, nie takie. <grym> I tam wiesz. Jeszcze brakuje, żeby potem, wiesz, odwrócił się nie, to tylko wiatr. Tak, tak. No ale wiadomo, że y, y, ten Last of Us, jak wyjdzie, to wtedy będę, będę komentował, co to będzie za gra, bo Last of Us w ogóle jest y, pierwsza część z kapitalną grą i, i pf, wątpię, żeby no coś No i mało słabych gier zrobiło, nie no właśnie, się, więc, więc... więc na pewno The Last of Us 2 nami tak. miata po premierze. Otóż to, otóż to. Ale w ogóle, y, bo y, bardzo ładnie wyglądała y, gra właśnie ta zaprezentowana od Fleta. Od, od koncertu na flecie. Ten flet na pewno ma jakąś ładną nazwę, ale nie wiem jaką. Wiesz? Tak, ma, ma, ma, ma, ale absolutnie nie pamiętam. pamiętam. Y, Tsushima. Tsushima, tak. Ślicznie tam trawa wyglądała i tak dalej. Mi to wyglądało na, na coś ale kolejna część Shadow of the Colossus. Nie? Taki miała bardzo... Jakie jest takie ładne słowo? Taki, taki, taki, taki... Klimatyczny? Taki magiczny, nie wiem, taki klimat, taki... Wizualnie chodzi ci. Tak, no, no, no, bo... Yy, absolutnie, no wiesz, i, i ta siekanko rombanka, to wszystko fajnie wyglądało. To, to będzie ja bardzo mam całkowite. zupełnie inne skojarzenia. Tak? Ja mam skojarzenia z Assassin's Creedem. Tam jest, po pierwsze, ta walka mi strasznie przypomina walkę z na przykład drugiego mhm. Assassin's Creed'a, tak? czy tam trzeciego, gdzie, wiesz, gdzie e, atakują cię, po pierwsze atakowują cię dwójkami, żebyś na pewno mógł zdążyć nacisnąć guzik kontry Aha. i wtedy odpala ładne ładna animacja, jak ich zabijasz. A po drugie tam jest kilka takich motywów, jak on się wspina, czy tam łazi po jakiejś takiej belce i nawet patrzy w dół i podświetla się okay. obramówka wokół przeciwnika, którego tak. zaskakuje i zabija okay. jednym tym. I wiesz, półotwarty świat, jakieś questy, jakieś spotkanie z postaciami, coś tam, coś tam. No tak, ja mam tak, skojarzenia tak. Z, z Assassin's Creed. Mm -hmm. No ale nie ma, nie ma co Tylko powiedzieć. w zupełnie innych klimatach. Tak, tak więc... ale największym takim y, y, środkowym palcem wyciągniętym w, w kierunku Microsoftu to była gra Control od Remedy. Tak, tylko no to nie będzie X, nie? To będzie... No tak, ale, ale właśnie to taki palec wyciągnięty. W ogóle wygląda ciekawie, tylko że ja pamiętam, że... Gra Remedy. Quantum... Yy, Quantic, Quantic Dream chciałem powiedzieć. Quantum Break. Quantum Break, tak. Też wyglądało na tych pierwszych zasadach ultra interesująco i później za każdym razem widzieliśmy coś innego, coś... coś yy, Troszeczkę... To... No, znaczy gdzieś ta koncepcja była, ale to się wszystko zmieniało. No tutaj widzimy po raz kolejny Shooter z magicznymi mocami. Ja mówię magicznymi, bo to ciężko nazwać, że to jest jakby fizyka, nieprawdziwa i tak dalej. No jak to wie. Z trzeciej osoby. Dziewczyna biega, strzela, używa mocy jak Jedi, Master. I powiem tak. Fajnie to wygląda. Jak, jak, jak zrobią to, co umieją zrobić i na przykład nie, nie będą próbowali mylić na moczu, że jakiś to jest, jest pół serial, pół coś tam. To, to będzie dobrze. To będzie dobrze. No. Resident 2. Resident Evil dwa. No, Wielki szoker. Okej. Okay. Hm. No, no, no to fajnie, cieszę się, ładnie wygląda. Ale chyba największym. To przejdźmy od razu do tego największego w, w, w wydarzenia, które po prostu mnie absolutnie. Tak, dla mnie to jest ten zwiastun, jest lepszy od poprzedniego zwiastuna, ale nie jest oczywiście lepszy od tego pierwszego. Są nawiązania do, do tych wszystkich rzeczy, ale y, powiem tak: y, widziałem zwiastun, widziałem fragment rozgrywki Death Stranding i dopóki Kojima nie wyda gry to ja nie jestem w stanie nic hmm. y, znaczy nie, nie, nie mogę wyrazić opinii o tym czego się spodziewam i, i tak dalej mogę tylko wyrazić po prostu jak absurdalne są rzeczy w tym zwiastu, bo to był taki zwiastun chyba przez, przez bo chyba trwał wiem, czy zwiastu, no, to była prezentacja 8 minutowa. 8 minut Przez pierwsze cztery minuty widzimy gościa z jakimś plecakiem i widzimy, że on nie jest, że, że to jest gość, który ciężko pracuje, bo on ten plecak mu się zmienia, kształt mu się zmienia. Nie zmienia jeden plecak, że... drugi plecak jak czy... jakieś zwłoki niesie. W tak, ktoś się... tam pisał, że to jest po prostu taki ukłon w stronę wszystkich tych kurierów, no nie, FedExów, UPC, TNT, więc no fajnie. I później jest taki bardzo klimatyczny motyw, znaczy ja, ja przeskakuję troszeczkę, gdzie jest, gdzie jest taki niewidzialny potwór, gdzie jest ta kobieta, której takie, wiesz, kolce z tej skórki z się. W... I najbardziej mnie rozwalił ten moment, w którym po prostu sami sobie zakrywają usta. Zawsze jest tak, że jakiemuś dziecku zakrywasz, żeby komuś to nie, wiem, wiesz, żeby szli... Bo ty, jak chcesz, nie mówisz czegoś, albo nie widziałe dźwięku, to po prostu zamykasz usta i się nie odzywasz, nie? Nie potrzebujesz sobie zamykać ust, żeby te. I to takie wyglądało infantylnie bardzo. A czy to przypadkiem nie chodziło o to, że oni zakrywają sobie usta, żeby nie było słychać, że oddychają? Znaczy, Bo tam, jest, tam, jest tam jest taki moment co, jak, jak, jak się nie wydobywało jest, No właśnie, wiesz co, jak sobie przesłuchasz tego tak na słuchawkach, w, w ciszy ten zwiastun to oni tam wydają takie dźwięki, że jakby ten potwór reagował na dźwięki, to by, to by... Znaczy, ja mam inną teorię, że ten potwór ma niesamowity węch i po prostu oni, nie wiem co, oni tam wcześniej jakąś kiełbasę czy coś i gdyby sobie nie zasłonili ust, to by on ich wyczuł. Więc to jest teoria numer dwa. Ale tam słychać wcześniej, tam jest taki dźwięk, już nie pamiętam dokładnie, y, że słychać, nie? bo to jest taki dźwięk, który ktoś tam w postprodukcji może, że tam, że się poruszają, nie? Więc, y, no, bardzo ciekawe to wygląda. P podoba mi się ta rozgrywka, jak on, y, już nie pamiętam, wiecie, bo to, nie, nie jesteś w stanie odnieść ani w czasie, ani w przestrzeni, gdzie to się dzieje. Tam jest taka y, y, piękna akcja, gdzie on wyciąga to, to dziecko, ono, nie? W, w takim szklanym y, akwarium takiej macicy szklanej, nie? To dziecko y, absolutnie jest świadome tego, co się dzieje, więc nie mam powiedzieć, że to jest w ogóle jakiś płód, tylko to jest to jest jakiś noworodek zamknięty w, w, w tym właśnie takim szklanej macicy. Tam się coś dzieje i on ma taki fajny, nie wiem, czy to jest wykrywacz duchów, czy coś. To tak, taka antenka tak no, Tak. Ta, ta ta, ta ta, ta i mówię, no lubię, lubię taki totalny Saigon, jeśli chodzi o, o, o wiesz, o rycie ber beretu im mniej wiem, im więcej widzę takich elementów, to mi się to no tak jak mówiłem, no, no na szyjni, który ja na przykład z tych USB zobaczyłem dopiero chyba za trzecim razem oglądałem zwiastun to jest, wiesz, to, to by było to są niesamowite, bo analizy tego zwiastuna, gdzie, gdzie ludzie po prostu wyłapują różne rzeczy no i, i sam chyba Kodzima w ogóle nie tłumaczy nic, wiesz, bo Kodzima tam zwalnie wywiada takie podstawowe pytania, zawsze to takie takie durne, niepotrzebne pytania, no nie, tam, a czy będzie to, a czy będzie tamto? a czy to tam... I, i to są takie bardzo proste, ogólne pytania, nie, no, które są zupełnie niepotrzebne. Trzeba po prostu pytać, wiesz, kiedy on chce wydać tę grę, czy on naprawdę ma tę grę opracowaną, czy to jest na razie tylko taka taka zabawa no nie z moimi ulubionymi aktorami bo, y, w, ostatnio widzieliśmy, Matta y, Matsa Mikkelsena, widzieliśmy Guillermo del Toro, tak, którzy to po prostu wpadli, nie. tak, wpadli do niego, do studia, to zrobimy zwiastu, no nie, na, na, na, na E3, czy na co tam było, a, a, y, a, tak naprawdę, wiesz, w grze może ich nie być, nie? Chociaż, tak jak mówię, no, w, i, i, i, znaczy śmiej się, no, w Star Citizenie też ma być Mark Hamill, ma być Gary Oldman, w ogóle, cuda na, na kiju mają być, nie? No ale, jest jak jest, nie? Sprzedaje nam się marzenia, sprzedaje nam się, y, informacje które mogą później nie mieć w ogóle odzwierciedlenia w rzeczywistości w końcowej grze ale póki to jest tak zakręcone, właśnie jak Twin Peaks czy coś, to ja jestem bardzo na tak, ja, ja chcę gry które, które, te zwiastuny które nie będą takie typowe nie? Że, że masz y, y, takie same elementy które rozpoznajesz, jakby się dobrze czujesz kiedy oglądasz, bo wiesz Wiesz, tam będzie? Nie, nie. Niech będzie to rycie buretu. Niech, niech będzie ta właśnie piękna blondynka. Niech będzie ta... Zapomniałem, jak się nazywa ta aktorka, bo w ogóle twarzy ich rozpoznanie tych wszystkich aktorów. więc jakby to jest, to jest ciekawe, że że Kojima idzie po bandzie, nie? Że on, on rzeczywiście bierze takich ludzi, którzy później na komikonach będą mogli podpisywać, dawać autografy i zdjęcia za 60 dolarów czy tam ileś. Tam jest. Więc nieźle, nieźle. Ale nie, jakie są twoje A, wrażenia po... Bo... czy wiesz, mnie do yy, Stranding jestem już pierwszym ofiarą? Zwiastuną, bowiem mm. Już masz kosztuje mnie on 24 godziny bana na Facebooku. Say what? <grym> Pokazałeś to dziecko takie... Zwiastun, zwiastun zaczyna się od niemowlaka, który się tam kręci i w którymś momencie tyłkiem się w stronę kamery ustawia. Więc ja zrobiłem screen z tego i wrzuciłem to z komentarzem, że to jest przekaz od Kojimy. I po jakiś minucie 30 sekundach natychmiast Facebook poinformował mnie, że mój post narusza standardy społeczności i dostałem 24-godzinnego bana. Powiem Ci tak, że nie wiem mnie jak, to jak, tak jak, bardzo... Jak... Znaczy to są algorytmy, nie? Po prostu... Ja nie wiem jak... A I musiałeś przeczekać, nie? Bo tam nikt za tym nie stoi. że. Tak, tak, tak. Nie, to musisz czekać czy normalnie 24 godziny. Muszę... Nie możesz nic zalajkować, skomentować, nic, nic na no, no, no. szczęście, Messenger działał, więc to, to taki pozytyw. No nie, że taki. <laughs> ale pamiętaj, że rozbawiło mnie to wtedy naprawdę setnie, jak dowiedziałem się, że pyk tutaj, proszę, ban dla pana. No. I moje konto na Facebooku już nie jest czyste. Pierwszy ban w mojej historii. No tak, ale wiesz, to chyba jest tak, że dopiero jakbyś miał trzy bany, to wtedy chyba już perma strajk Pan. wtedy, tak? No, i, i te... Nie, no to jest chyba tak, że oni przedłużają najpierw 24, potem jest 48, potem jest 7 dni, tam to chyba jakoś... Czyli tak... jest parę osób, które, które mają kilka banów, ale to też chyba wynika z tego, że jak jesteś w ogóle popularną osobą, nie, to masz pewnie też antyfanów i, i oni pewnie gdzieś wszystko raportują. Ale w tym przypadku to mi się wydaje, że po prostu idiotyczny algorytm zadziałał, że... Tak, tak, tak, no, tak. tak. tak ja nie... nie wiem, czy... no Oczywiście kojarzy serial Silicon Valley, nie? Mhm. Mm tam było coś takiego, że jeden z tych, z tych mieszkańców tego, tego inkubatora, tak, chyba taki właśnie Chińczyk w, miał wymyślić aplikację, która rozpoznaje jedzenie. I mm. to jedzenie, wiesz, no, że to pizza jest, to jest tam zupa jakaś taka i tak dalej, nie? I jedynie, z czym sobie radzi, to chyba rozpoznawanie, czy to jest hot dog, czy nie hot dog. Ale udało im się te przekształcić, nie wiem, jakoś sprzedać jakiejś filmy, która po prostu wykorzystała ten algorytm wyszukiwania hotdogów do wyszukiwania brzydkich zdjęć. Wiesz, domyślasz się jakich. Tak, po tak, prostu tak, robili tylko tak, z hot dogami i, i te, no ale to jest... W ogóle jest świetnie jest seria Silicon Wali tak. e, No bo jest autentyczny. On opisuje prawdziwe rzeczy, które siedziałem w Silicon wali, te wszystkie absurdy. No ale to już, o serialach już było, więc... E, o no i oczywiście najlepiej chyba wypadł e, taki naj, najlepsze wrażenie zrobił wiastą Spidermana. Aż to można powiedzieć, też, że to nie nawet wyglądało grę... nawet jak gra. Nawet jak, jak żywo, nie? Już właściwie już można wyobrazić sobie, że tego pada trzymasz. Zwłaszcza, że tak się skończyło na tej prezentacji, że, tak? że cała konferencja skończyła się tym, że ludzie wyszli z tego czwartego pomieszczenia mm. i już stały konsole gotowe ze Spider-Manem do grania. No, mi się wydaje, że ten Spiderman będzie tym, chociaż on jest troszeczkę w innym klimacie, ale będzie tym, czym yy, dla Batmana właśnie była Arkham Asylum. Jakby, znaczy, dla takiego grow, growego, no nie? Że, że, że, że to będzie tak dobra gra właśnie jak Arkham Asylum i, i kto wie, czy na przykład nie, nie będzie więcej gier ze Spiderman'a. A ty to, czekasz to, na Spiderman'a? Nie czekałem, ale przynajmniej się, że, już że tak. zagrałbym w tego Spiderman'a, że to nie jest Spiderman, bo wcześniej, przed zobaczeniem tego zwiastu, absolutnie zero zero zainteresowania. Nawet jakbym ktoś powiedział, no już zagrać coś tam fajnego jest. Nie, co ty? Nie. Ale po tym, jak to świetnie wygląda, jak płynie i to dosyć taki fajny humor też jest, wiadomo, że Peter Parker to jest taki to zabawny koleżka, to to, to, to, to to jasne. Więc Sony bardzo ciekawe, mało pokazali, chociaż tam chyba było kilka takich e, zwiastunów takich zlepionych z kilku gier, ale to już nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, bo oni to sobie tak no wymyślili, da, że tam najpierw robimy, Tak, najpierw robimy to w kościele, w jakimś namiocie, później później przerzucamy cały ten tłum do innego pomieszczenia. W ogóle nie wiem jak to było zorganizowane, w tym sensie po co oni to robili, tylko wiem, że właśnie y, mieli to przeplatanem tą swoją, swoją konferencję rozmową z, z ludźmi na jakimś takim udawanym kimęskim. Bo w, udawany czasie jak, w czasie, jak ci ludzie, którzy tam na żywo byli na tym, tej konferencji, przychodzili z pomieszczenia do pomieszczenia, tak. no to wtedy nam widzą było, trzeba coś pokazać. Wiesz, nie mogli no. pokazywać przez tam kurde, 10 minut gości, którzy chodzą i wchodzą, szukają krzesła, usiadają. siadają. A no właśnie, no właśnie, no właśnie. Yy, no później była chyba konferencja digital. Devolver Digital, ale to jest chyba taka znaczy, konferencja Devolver nagrana chyba, nie? Gdzieś wcześniej z taśmy. Devolver był chyba z y, niedzieli na poniedziałek, czyli była wcześniej. Tak. A. Devolver był jakoś w okolicach Bethesda, ale nie założy się już mi się trochę. może no, no. Natomiast, no tak, tak, że z tego roku. No, no, no. Znaczy, tam trzy gry były. Był Pedro, był... Y, Skam? Wolf... Y, mają Metal Wolf Chaos XD. Tak, Metal Wolf Chaos i coś jeszcze, jezu, nie pamiętam scam. co. Skam. Tak, faktycznie, tak. Skam, Skam. No, bo ten me, Metal Wolf Chaos to jest jakaś w ogóle jakaś gierka From Software z, z tego, z oryginalnego Xboxa. Jakaś podobno kultowa rzecz w ogóle, o której no. nie miałem żadnego pojęcia. Ja A to ja myślałem, że to, to jest jakiś metal, metal Wolf Chaos, to jest jakaś, jakaś, jakaś, jakaś, jakaś, jakaś jak to powiedzieć, zżynk nie zżynka, nabijka, nabijanie się z, z Metal Gear, no ale... Znaczy ja w ogóle, jak, bo zanim y, to się na tej konferencji pojawiło to tam jakieś przecieki na temat tego, że właśnie być może devolver robi, czy tam raczej mhm. wydaje tak. tego Motor w a i komentarze były na zasadzie, jak to, naprawdę to niesamowite jezu, przecież oni trolują, na pewno nie mogą, bo to jest gra, której kod zaginął coś tam w ogóle Uuu, ja nie mogę, może odnaleźć Kod gdzieś w, w jakiejś piramidzie Devolvera. giza, była ekspedycja Dokładnie milion tak. dolarów odkopali cały śmietnik, przypadkowo znaleźli KDJ DT i kod skuma. no ale to, to było ciekawe a właśnie, no bo ja już nie pamiętam dokładnej kolejności pamiętam, że była konferencja Square Enix którą hmm. oglądałem y ja nie wiem czy to hmm. ona była w ogóle z czy ona była taka czysto wideo czy tam coś było tak, tak, czysto wideo Tak, najbardziej mi się oczywiście Keith Davis podobał jego głos fantastyczny y no, wprowadzał mnie w ten świat nie jednej gry i oprócz tego, że tam był ten. Y, było w ogóle kilka gier, które też były wcześniej pokazane na, na konferencji Microsoftu. Xboxa, tak, tak, wie, czyli, tak. Był Nier na czyli był Nira Automata na Xboxa. Czyli wiesz. Czyli cios w podbrzusze, wiesz. Fanów PlayStation 4, no, ale PlayStation 4 wiesz, mówi, sprawdzam go do Worem, nie? No. Y, Just Cause 4 było pokazane, które. które też było wygląda interesująco, tak. tylko że ja po prostu teraz już, już mi przeszła taka ochota na takie sandboxy, nie? Ale, ale ten Just Cause 4 wygląda fenomenalnie i te rzeczy, które tam będzie można robić no to się zapowiada, że to będzie e, kapitalna gra, właśnie w, w, która w swoim gatunku ma... Y, mogłaby mieć jakąś konkurencję, jakby na przykład Crackdown 4 wyszedł, no, czy tam 3, ale... Quiet Man, to jest bardzo ciekawa gra. Fajnie się zaczęła, nie? Bo y, y, real y, full motion video, bo tam jest jacyś taki z prawdziwi i później nagle jakieś mordobicie. Nie mam pojęcia, co to będzie zagrała, ale może tu i Piotrze coś tam Wygląda tam. jak z PS3. Tak, tak, tak, tak. I pokazali też, że Octopath y, Traveler będzie, to w ogóle na Switcha chyba jest ekskluzyw, Mogę się tak, mylić. Tak, tak, tak, tak, tak. Na tą no. chwilę przynajmniej. No i to w ogóle wiele ludzi się strasznie napaliło na tę grę. To jest już gra roku. No i tak, jak mówię, to też był, była gra, która, która jest dostępna chyba już teraz w ogóle za darmo. I to jest jakaś taka doczepka do, do Life is Strange. Czyli... Znaczy, Jeżeli jest już teraz, to znaczy, że ten odcinek pojawił się we wtorek 26 czerwca. Natomiast, czyli jeszcze, jeszcze, tak, będzie... jeszcze nie ma. Tak, będzie to 26 czerwca i to ma być darmowy epizod o jakimś takim chłopcu, któremu się wydaje, że tam w ogóle ma tak. wyobraźnię, bardzo rozszalałam. I tenże epizod ma być powiązany z pełną wersją Life is Strange 2. No właśnie. Czyli rzeczy, które zrobimy w tym epizodzie będą miały wpływ na to, co się stanie w naszej grze. A było coś w ogóle o Life is Strange 2 powiedziane? Nie. W ogóle gdzie, gdziekolwiek? Nie. nie. Bo ja to rozumiem, robi. że to, że oni nie chcą robić prequela kolejnego, tylko już będzie to będzie sequel, nie? Przynajmniej tak, to tak, wiadomo, tak? tak. tak? Bo prequel nie robiło Don't Not, prequel robiła jakaś inna firma. Aha. Ten Before the Storm, czy tam... A, nawet nie grałem, wiesz... Dla mnie A ty pierwsze zamknię... Life is Strange tak, grałeś? Tak, no dla mnie to jest historia zamknięta, o... tak. Wiemy, jak się skończyła i... I ten, i. Chociaż nie mówię nie, bo, bo to nie błazło no, kraty. Darmowa bardzo... to wiem. A nie, no to. A awesome Adventures of Captain Spirit. Jak, jak, jak darmowa i krótka, to, to czemu nie? To czemu? Wiadomo, że każdy sprawdzi. No, no, no, dokładnie, dokładnie. Później, bo właśnie jak. Się... Ja próbuję sobie przypomnieć w jakiej kolejności było, ale. P... Później był Ubisoft Gaming, A, Ubisoft. Ubisoft też pięknie zaczęli. Yy, bardzo mi się podobało to. to, to Naprawdę, jak wpadła ta reklama Just Dance, czyli ci ludzie tańczący, ta muzyka, wiesz, to od razu ci nastawię tak optymistycznie do, do konferencji Ubisoftu. No Nie było, też chyba kolejny rok nie było tej Alicia Tyler. Szkoda, bo ona wprowadzała to, czego w ogóle na tych konferencji nie ma. Chociaż było trochę tego na, na konferencji Bethesdy. Kiedy sobie tak, tak Todd bo... Howard pozwalał na trochę takiego sp spontonu i, i, i żarciki no, i żarciki, takie nie z telepromptera to Alicia Taylor właśnie jest, no jest świetną aktorką i, i, i potrafi po prostu nawet taki suchy tekst, który ma na teleporterze zagrać, ale też potrafi reagować i to co na przykład wiesz, nie, niektórym, a to już tak obserwując Trevor Noah mógł się nie podobać, kiedy zrobili kiedy wiesz, nie wiem ile tygodni wcześniej przed e parę tygodni wcześniej przed mm -hmm. była taka prezentacja Battlefielda 5 plus rozmowa z deweloperami, no i koleś mm -hmm. był kapitalny no tak absolutnie rozładowała atmosferę, no bo Poza tym, gdyby nie on, to byłaby była taka sucha tak, będą czołgi, będą tryby takie, będzie jakieś y, super operacje, grand operation, tak, a on po prostu wprowadził taką fajną atmosferę. No i tutaj tej Alicji brak y, brakowało. No, ale y, było parę rzeczy, które zrywały czapeczkę. Y, y, y, o ile tam było gry w grę, to ciężko powiedzieć, Beyond Good and Evil 2. No ładny film tylko y, prequel. Jaki to będzie miało w ogóle związek? Ja, wiesz, ja w ogóle nie jestem wielkim fanem Beyond Good and Evil, nie? Tego pierwszego. Ja wiem, że tam wiesz, są, są ludzie, którzy w życiu poddali za, za te postacie, za page w ogóle. Ale to, co widzę właśnie, w 2 to jest dla mnie absolutnie kapitalny świat, takie science fiction trochę połączone z, właśnie z lekkim, czy nie, już z fantazji, no, no ciężko mi nie o fantazji, kiedy tam widzisz, masz, masz człowieku kształtne, zwierzęta, nie, i tak dalej, nie? To, ale to super wygląda. Ja bardzo, bardzo czekam na tę grę, chociaż. Tak naprawdę nie wiem, czy ja się cokolwiek dowiedziałem na temat tego tytułu, co to będzie i tak dalej, no ale skoro pokazali zwiastun to znaczy, że to jest ważny ważne element ich portfolio. Pierwsza beta ma się pojawić otwarta chyba pod koniec 2019 roku. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Więc yy, mamy sporo czasu, żeby się przekonać, co to będzie. No, może, może ktoś, kto, kto, kto ma jakieś kontakty, czy tam gdzieś coś widział, coś wie. Mam nadzieję, że yy, że wcześniej, zanim właśnie będzie ta otwarta beta, to jednak poznamy mniej więcej e, koncepcję tej gry. E, Starlink, czyli e, ta, ta, e, to, co wcześniej pokazywali, czy to jest ta gra, w której po prostu sami sobie budujemy statki. Tak, to i jest ta gra, w później... której jeżeli chcesz strzelać z rakiet, to musisz sobie na swojego statka podłączyć rakiety, a jak chcesz strzelać z laserów, to musisz sobie na swój stateczek podłączyć lasery. No i to, to Czyli to jest... w świecie, w którym wszyscy odeszli od zabawek Ubisoft mówi, a my zrobimy zabawek, znaczy, bo wiesz, Disney Infinity, Lego Dimensions i co reszta. Mhm. a Disney mówi, a takiego wała my pokażemy wam no i stareczki. co się okazało, jeśli chodzi o, o Starlinka Battle for Atlas, no powiedz Piotrze, co się okazało no, że w wersji switchowej będzie y, Starford, tak? Czy no właśnie... tak, ale, ale co było tym uderzeniem na że tej konferencji że dostał y, swoje pudorce? no, że nagle się pojawił w pierwszym rzędzie Miamoto, no, nie Prz, przyjacielu, naprawdę no naprawdę, no. <laughs> o, jak Iwi tak Miyamoto to, no to już są tacy kumple, no nie, oni Pamiętacie, że nawet jak ci to jest wszystko takie udawane i tak dalej, to widać taką szczerą radość na ich twarzach. <grymne> to ma taki wspaniały uśmiech, taki... On, ja, ja jeszcze nigdy nie widziałem go smutnego i tak dalej. Widać, że on się cieszy z tego, że to jest to. I że I też ma swoje lata, ale jak oni po prostu są na tej scenie, czy oni tam mają jakieś plastikowe wielkie pistolety i do siebie sam celują, czy, czy wręczają sobie jakieś zabawki na tym, czy sobie się gratulują, to jest tam tyle takiej, takiej, takiej radości w tym wszystkim, że nawet zapewnia, że tam jakiś skrypt miał, że mieli coś tego, miał to zapytać i tak dalej, czy coś mieli z nim zrobić na tej scenie. Nie, tam chodźcie już za scenę, wiesz, jest fajnie, już jest taka atmosfera, że nic więcej nie trzeba, więc więc to jest ciekawe. No, w ogóle no, to, to taka ciekawa gra dla dzieci, chociaż przyznam, że jak zobaczę jakiś fajny statek, to sobie chyba stateczek jakiś kupię i Sound tak, że tak kupić. No, no, tak. Sobie. Ehm, no, Division 2... A... Nowy Jork mi się podobał, uwielbiam Nowy Jork, kocham to miasto, ale Waszyngton no sorry, w ogóle ta taka sztuczna, jak po raz kolejny właśnie takie, takie sztuczne odgrywanie tych postaci. Gdyby oni to zrobili tak, że, wiesz, jakiś jakiś, żeby to były na totalnie fikcyjne postacie, nie? Które powiedzmy później w, w samych grze nie miałyby, yy, nie wiem, jak to powiedzieć, o, jak w nie? W jak grasz samemu, nie? No to ci twoi kompanii, żołnierze, często powiadają jakieś takie anegdoty, czasami totalnie szczapy. Ja bym wolał, żeby właśnie zamiast takiej udawanej komunikacji między graczami, że coś tam robimy, coś musimy tutaj iść, coś zbadać, coś no, gdzieś atakują, strzelamy się, to wiesz, dla mnie ten gameplay wygląda absolutnie nie, nieciekawie. Ładne miejscówki, wszystko pięknie, ale jak widziałem właśnie tych uber żołnierzy, takich, wiesz, takich mutantów, do których musisz strzelać, no bo to są, wiesz, bo są bośli i to muszą być gąbki na, na, na pociski, to mi się to nie podoba. Ja wolałem, nie wiem, wolałbym, żeby na przykład i, i, no, mi się wydaje, że to będzie w Division 2. Żeby tą ty, mroczną strefę, ten Dark Zone, nie rozbudowali, żeby to był taki. No, na pewno ścisny. musi być. Tak, i, no zobaczymy, no, ja, nie, nie mówię, nie. mnie, za to Assassin's, Odyssey. Ale to rozczarował mnie dlatego, że po prostu te, te postacie, które były pokazane, były takie, takie płaskie, takie nieautentyczne. Wiesz, ta rozmowa w ogóle taka, a... No, no i oczywiście no to, co wszyscy zauważyli, ale dla mnie to, to nie jest jakiś hmm. duży problem. Że ta gra wygląda jak, jak, jak DLC do Assassin's no. Creed Origins. Origin. Nie da się tego nie zauważyć. No, że właściwie nawet ta kolorystyka, no bo te, te ciepłe takie żół żółcie. E, no, no, no, tak nie to... wiem, czy to dotarłeś do greckich terenów od Origins już, czy jeszcze nie. Bo... Nie, nie. nie. nie no, no, przy... no, ja, no. Kocham tą grę, znaczy bardzo ją lubię, ale oderwało mnie God! Of War z są i, i e, staram się oczywiście cały czas pamiętać, że tam muszę wrócić do tej gry i żeby nie zapomnieć, jaki tam był wątek, chociaż ja nie pamiętam, jak tam był główny wątek. To mi się wydaje, że jakaś zemsta jest, czy jakieś, jakieś porachunki, na niebo, Zabili syn. syna. no niebo bo syn. No, czy tam wiadomo, jak, wiadomo jak ten sen zginął, bo tam nie do końca, no, ale przez nich zginął no, i tak. I tak. tak kogoś i, trzeba winiąć. tak i, i oprócz tego to ja nie wiem dla mnie to jest taka gra, że sobie podróżuję z miejsca do miejsca jedynym <śmiech> ogranicznikiem jest to, czy mam wystarczający poziom żeby Dużle, tam po prostu, tak, tak, tak. bo jak nie, no to muszę jeszcze jakieś boczne tam questy, wiesz, coś dopakować postać, dopiero mogę wrócić no, ale i, wiesz, dla mnie tak Creed to tak 70% to były miejsca bo bo, bo ja uwielbiałem po prostu oglądać te, te, tą architekturę i tak dalej dlatego na przykład ja jestem wielkim fanem Unity mimo, że to nie jest najlepsza część asasynów to jednak Paryż, jednak Paryż jest to Paryż. najlepiej oddany ze wszystkich, ze wszystkich. wiesz, zawsze mi się Florencja podobała, bo Florencja Znam Florencję byłem kiedyś na Florencji i w ogóle bardzo lubię Florencję. Watykan też odwiedziłem, więc wiem o czym mówię. I bardzo mi się to podobało, że mogę mogłem sobie zrobić taki, takie porównanie, bo to wiadomo, że to jest tak trochę inaczej, przeskalowane, tam mniej ulic, ale te główne miejsce, te, te, te monumentalne budowle, one wszystkie są tam, gdzie powinny być. I to samo było w Unity. No nawet pięknie. wiesz, no, to, no, katedra Notre -Dame wygląda fenomenalnie i to, że możesz się na nią wspiąć i, i podziwiać cały Paryż, no, bajka, bajka. I to, i, i nie wiem, jak będzie właśnie w tym Odyssey, no, wszyscy tam się jarają, że tam będzie mitologia grecka i tak dalej, no. Nie wiem, czy tam będzie mitologia grecka, nie wiem, czy tam będzie. <śmiech> na tym nie, to nawet mi ciężko powiedzieć, że ja tam widziałem jakieś duże, duże fragmenty, wiesz, mapy, w sensie tych terenów, które się pojawią, no, ale... No, ale wygląda ciekawie, nie? Będzie milion pewnie terenów tak, do tak. związania. No, no i reszta, wszystko co było na Ubisoftie, to można pominąć. oczywiście tam bardzo fajnie zabawało. To powiedz, jaką perełkę, jaka perełka wpadła tobie w oko w trakcie PC Gaming Show? No, wiesz, to PC Gaming Show to było takie, to było bardzo ciekawe e, doświadczenie, bo ja, e, ja żałuję, że w ogóle nie było tego takiego e, talk show, e, że się tak wyrażę. Jakby to powiedzieć, nie tokshow. show. Że nie było tego... Znaczy oni tam stali i tam y, tym razem była dwójka prowadzących i był właśnie ten... Y, on się nazywa Day9, chyba tak się nazywa. Taki, ten Sean, y, czy Cloud9. Zapomniałem, jak on się nazywa. Mm -hmm. Bardzo sympatyczny tak gość. Y, no, f, y, fenomenalną y, zawsze konferencję robił, bo też jest spontaniczny, potrafi stymąć dowcipem. To była taka... To, znaczy ze wszystkich gier to właśnie najbardziej pamiętam ten taki y, zwariowany symulator szpitala i te, bo, bo to się też fajnie zaczęło, bo tam wyszli goście, jeden, jeden z gości miał chyba popsuty mikrofon na początku, więc y, jakby te, Sean udzielił swojego mikrofonu temu gościowi i go przytulił po prostu do klaty i mówił mów tutaj do klaty, coś takiego. I tu była taka, taka śmieszna gra, bo tam miałeś takie absurdalne, wiesz, jakieś choroby wymyślone, na przykład, nie wiem, że miałeś e, wsysniętą głowę, no nie, tam wciśniętą głowę, no i masz taką aparatura, która gdzieś się wiruje tobą, tak, żeby ci tak głowa z wskoczyła na miejsce. Nie? Taki Team Hospital, nie wiem, czy pamiętasz, tylko, tylko na wesoło i, i, i, i ten. No. Tam też był na wesoło. No, no, no. Czyli ja, ja Wszyscy prób... chodzili i żegali po krytarz. Tak, ja sobie próbuję przypomnieć, co tam jeszcze było na, na tym tak konkretnie, no, nie? Bo, bo, bo jakby całość pamiętam jako, jako, jako ten, no, chyba y, Tom Brider chyba był pokazany, ale się nie wiem, czy nie był Tom Brider pokazany? Oni pokazali też z takich większych rzeczy, Overkill The Walking Dead, czy tam over skill. To... Które do tej pory pokazywali tylko i wyłącznie cztery mm -hmm. zwiastuny takie super filmowe o tym, jak to facet tam tak. siedzi na ławce przed parkiem, a potem ten sam facet siedzi już w stroju post-apo z y, y, kijem baseballowym ociekującym krwią i tak dalej. No i wszyscy się zastanawiali, ja się zastanawiałem no. jaka to będzie gra, <laughs> takimi emocjonalnymi zwiastunami jest prezentowana i Left For Dead. Mm -hmm. W skrócie. No, no, no, no, no. Nie wiem, czy oni... postacie i ząbiaki. Nie jestem na 100% pewny, ale czy oni na, na, na nie pokazywali Star Citizen'a? Czegoś tam nowego? Nie. Tak, pokazywali, pokazywali. Tak. I też cieszę się. Chyba, <laughs> Ale nie jestem pewny, bo, bo było parę gier, o, Two Point Hospital. Tak się nazywała ta gra, o której wspomniałem. Hitman 2 był też pokazany. sympatycznie tak, wyglądało. A, był... właśnie, no, Just Cause 4. No, i ten silnik, który będzie na konsolach nie działał. Mm -hmm. Też patrzę, bo sobie teraz szybko odpaliłem, czy było coś A, Sega chyba zapowiedziała wiele gier. Tak, że na, na PC na piekudze na przykład. Tak, tak i Valkyrie Chronicles 4. Więc wszyscy będą mogli sobie zobaczyć właśnie tą alternatywną historię II wojny światowej, te, te świnki, te dzieci i tak dalej, i tak dalej. No nie, no... <świstości> e, no nie, czy znaczy tam jest, jest świnka oink i dzieci, które walczą na wojnie, bo chodzą do szkoły takiej właśnie, do akademii wojskowej, która wygląda jak Hogwarts z, z Harry'ego Pottera. No więc no my żyliśmy tam, ile już lat temu się śmiali z Valkyrie, ale, ale no to nie jest zła gra, to jest w ogóle jako gra taktyczna, to jest gra świetna, nie? Tylko cała ta no, japońszczyzna. Tak, ale wiesz co, jak, jak po latach, to, to, to tak przyznam, że po prostu... Wszystko, co jest takie oryginalne i, i, i coś nowego, albo przynajmniej absurdalnego wprowadza, to wcale nie musi być złe, nie? No po prostu, nie każdemu musi podejść, no ale, ale, ale jest, jest, jest, jest, ciekawe. No i jakaś tam chyba wariacja, Reign Royale była. Czyli, yy, nie wiem, dla mnie to wygląda jak Fortnite, jakaś kolejna wersja, więc chyba. One wszystkie mi się tak trochę zaczynają też w jedno zlewać. Tak, tak. No, tak rozpoznawać to poszczególne, bo no, Mi się wydaje, że już na, na bazie, już Fortnite jest tak popularny, że już tą kolą śmigową zdobywa tą popularność, że sama gra wcale nie musi być taka super i tak dalej, ale, ale ta, ta promocja, te pieniądze wydane na reklamę, no no to widać, że zaskutkowało no No na tym, że. No W pewnych momentach no, ta, ta, ten poziom popularności Fortnite jest... jest no nie chcę powiedzieć, że porównać go do Pokemon Go, ale ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia o grach, no nie, właśnie mówią o Fortnite, że słyszeli o tym fenomenie, że to jest... I, i wiesz, i powtarza się, że to jest obecnie największa gra na świecie, że tam się rzuca liczbami, że 125 milionów ludzi. Nikt nie mówi oczywiście, że ile tych fejkowych kont może być na, na piku, bo raz, raz w ogóle mi się trafiło właśnie, że dostałem maila, że tam o potwierdzenie założeniach konta, nie? Na, na no, no to ładnie, no nie? Wiesz, tam... niech tam widzi, że tam jest jakiś algorytm i tak dalej, tylko no, niech tam sobie robią co chcą. Jeśli zarabiają dużo pieniędzy i tak dalej, to, to, to, to niech to robią e, bez, bez denerwowania innych tych. Pff, oni tak chyba wspomnieliśmy, że tam Nintendo nic nie pokazali oprócz, e, oprócz 45-minutowego. No. E, nie czekasz na Smash Brothers? No, to było bardzo miłe z ich strony, żeby postawili wszystkie postacie, które będą Wszystkie postacie, tak? tak? wszystkie ciosy, wszystkie tak. postaci. Tak. I jeszcze aren nie omawiali z taką pieczołowitością. No, dla mnie w ogóle fenomen y, Smash Bros. jest, y, to jest fenomen, którego ja nigdy nie zrozumiem. Dlatego, że ta gra jest, y, wiesz, no to jest takie połączenie platformki z mordobiciem, i ja to w ogóle, w ogóle do mnie nie trafię. Ja jestem takim morskulowym fanem y, y, dwumiarowych bijatyk typu właśnie Street Fighter, Mortal Kombat, y, jeśli chodzi o takie 3D, no to wiadomo te, te Keny nie? i Virtua Fighter, ale tam wiesz, masz po prostu obić gościa, zjechać mu z energią do zera i wygrywasz. A tutaj trzeba się przepychać, zrzucać z jakichś platform. Nie masz za dużo ciosów specjalnych, tylko jakieś tam, wiesz, dwa, trzy ciosy i po prostu skaczesz, latasz, odbijasz się, robić double jumpy. Jak ktoś mi chciałby wytłumaczyć, na czym polega smash, po bardzo, bardzo chętnie w komentarzach. Znaczy, jeśli ja dobrze rozumiem, tam, to prawda tutaj też mogę... Się tak jest, mhm. To chyba chodzi o to, że te bijąc innych graczy, ładujesz sobie supermoc, i w momencie, w którym masz supermoc, wtedy możesz wyrzucić ich za, z pola walki. No tak, no bo na tym to polega, że tam, najczęściej wygrasz wtedy, kiedy kogoś tak wypchniesz, nie? Bo tam, tam jest jakiś znaczy tam poziom chyba życia. nie ma innej metody. Nie, nie, no właśnie, wydaje mi się, że ty tylko musisz wypchnąć. Tylko im masz większy, im lepiej kogoś bijesz, tym tak. masz większy pasek mocy, a im mhm. masz większy pasek mocy, tym łatwiej kogoś wystrzelić, właśnie z tak przynajmniej kiedyś było. Ja nie wiem, jakieś jacyś fani, hardkorowi fani mogą mnie tutaj wyprowadzić z błędu. No, no zobaczymy. Ja W tym sensie ja jestem, ja jestem ciekawy, czy, czy, czy Smash Bros. jest ja co więcej fani Smash brosa, w ogóle, jeśli chodzi o i czy na przykład chcieliby sprostować to, albo wyjaśnić, albo potwierdzić, to, co powiedziałeś. Ja znam co najmniej jednego. No. Więc nie pozdrawiam więc. tutaj Kasztaniaka z tej okazji. <laughs> jest fanem wszystkiego, co Nintendo. To, to wiesz, to taki łatwy target. <laughs> więc jak Kasztaniak, jak, jak wiesz, na czym polegasz, masz głos, to wytłumaczyć bo to jest absolutnie jakieś, jakaś ściema. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o te konferencje takie większe, nie? No, tak. a czy coś poza konferencjami ci wpadło w oko? No, na... Może na przykład tamte Plegiu, coś tam o tam Innocent Lost jakkolwiek ta gra się nazywa nie pamiętam tego tytułu e... wiesz to symulator wakacji na, na Oculus zrifta. który bym oh, miał, yes. to bym nie zagrał bo, bo wiesz, należy się ludziom więcej, więcej czasu, nie tylko dwa tygodnie czy tam miesiąc w, w ciągu roku tylko, tylko kiedy chcą, to powinni sobie wziąć Zresztą ja bardzo lubię, bo ja mam ten, ja mam ten Bida Bida Google, nie? wiesz, i tą, tą rankę, którą wkładasz telefon w niej i... mm -hmm. I bardzo lubię na przykład sobie odpalić filmiki właśnie te wszystkie z tych pięknych plaż na, na YouTubie i, i wiesz, no tam sobie oglądam się wiesz, głowę do oka. Więc jakbym tu miał taki symulator, że jeszcze na przykład, nie wiem, jakieś drinki sobie popijam, czy coś, wiesz, to oczywiście tam na ekranie to nie wiadomo, ale bym sobie zrobił jakieś takie drinki, ale żebym e, włączył sobie jakąś dmuchawę, że jestem na plaży 4D, i tak, tak tak, tak. Tak, to Być może właśnie e, PlayStation VR bym sobie zakupił, bo bo z tych wszystkich właśnie vr to, ma to jest taki najsensowniejszy. Może nie jest najlepszy. No, bo ale myślę że trafił się w moim domu właśnie, akurat. O, jak? Jak bawisz o. się, czy dalej razie... Bawię się, bawię się. Już pierwsza impreza z gośćmi była, odbyła się i oczywiście podbił wszystkich, no bo jak wiesz, jak zakładasz jakąś te głowę i odpalasz jakąś pokazówkę, to wszystko tak. co... Natomiast w też samodzielnym użyciu grałem w kilka rzeczy poza tymi pokazówkami już. Dora. E, na przykład grałem w coś takiego, co się nazywa Moss, to jest taka gra o mojej myszce, a, która tak, jest Rysza, to, to tak, Tak, Tak, że to jest taka... to jest, tak, no. tak. Platformówko, logiczna gra, bo tam musisz że rzeczy przestawiać. Od... Tak. Z, tej, z jednej strony pomagasz tej myszce się przemieszczać, a z drugiej strony przemieszczasz i z samą sobie myszką i też tym walczysz i, tam, i tak dalej. Mhm. Całkiem to spoko. Natomiast to jest gra, która spokojnie mogłaby wyjść poza wiarem. gdyby tak. tam rozwiązano jakoś ten motyw ze ale grałem w coś, co jest yy, absolutnie z gatunku pierdół. Aha. Ale jest gatunku pierdół, które sprawiły mi niesamowicie dużo przyjemności i zabawy, i naprawdę obśmiałem się. I zresztą ja i żona moja również grała. Mhm. E, Job Simulator. <śmiech> to jest gra, która w założeniu polega na tym, że jest daleka przyszłość, i ponieważ świat jest tak bardzo zautomatyzowany, że ludzie nie muszą pracować, no, no. to e, roboty stworzyły ludziom Muzeum Pracy gdzie mogą właśnie za pomocą wirtualnej rzeczywistości poczuć się tak jakby pracowali. No Aha. i to jest oczywiście umoczone w takim humorze, że roboty nie do końca ogarniają to, na czym praca polegała jakaś. Więc na przykład możesz tam być kucharzem, sklepikarzem, pracownikiem biurowym czy tym z mechanikiem samochodowym no, no. no i na przykład jak odpalasz pracę kucharza no to te roboty tam wiesz, że o tu masz kartkę, na której będziesz dostawał zamówienia, pociągnij za <laughs> kartkę, żeby dowiedzieć się, co tam masz zrobić, nie, że o tam ludzie bardzo lubili pić zupy, więc weź garnek i wlej tam rzeczy, które według ciebie zrobią prostą zupę, a przez to, że to wszystko obsługujesz pełni mówami dotykowo, Aha. no to wiesz, no to jest zabawne, że się rozglądasz, tu bierzesz jakieś rzeczy, rzucasz w te roboty w ogóle moja żona jak się bawiła, to odpaliła sobie bycie mechanikiem samochodowym i generalnie największą frajdę sprawiało jej wyciąganie wszystkich rzeczy z silnika, maski, oblewanie tam olejami, czymkolwiek. Natomiast no ta gra ma jakiś tam cel, bo ona ci po prostu podaje kolejne zadanie do wykonania typu tam weszł gotuj zupę, czy obsłuż klienta, ale... To uczucie zanurzenia w tej wielkości. No właśnie, wiecie, to jest najpiękniejsze, miły. że, że to jest, Nie weż, muszę to być skomplikowane, jest kompletna pierdoła, to tylko... tak sam mechanicznie jest pierdołą, no, no. ale przez to, że masz ten homofon na głowie i kurde, czujesz się faktycznie, że jesteś w tym świecie w jakiś tam sposób, mimo że to jakoś ani jest super, nie wygląda niesamowicie, no to jest taki kartunowy styl. Mhm. Natomiast bawiłem się naprawdę zaskakująco dobrze. I, tak. I wiesz, i motyw w momencie, w którym na przykład jest radio, ja włączyłem to radio, bo się wiesz, wyjąć płytę z pudełka, włożyć płytę do radia, zamknąć, nacisnąć play i możesz pokrętną sobie robić głośniej i ciszej, tak? Czy właśnie jakieś tam motywy, że gotujesz, no naprawdę mhm. głupie to jak but, ale, ale daje ja, no. strasznie dużo frajdy. fan to play, jak to się mówi. Mhm. To, to nie są gry, które zmieniają twoje życie, ale dają po prostu niesamowicie dużo zabawy. No, dokładnie, znaczy, tak jak. Jakiś jak, park rozrywki. No, jak, jak właśnie było z tym, z, z, z, z, z, z. Mówię na początku, że było też parę takich gier. Na przykład była ta seria tych magicznych książek. Nie, hmm. nie wiem, jak się nazywa dokładnie, ale były chyba z Hogwartem, nie? Tam o, o J.K. i z, z dinozaurami. Z detektywem jakimś, z, z takim robakiem, detektywem. Tak, i to jest, to jest to fajne. Się właśnie, ja, ja bardzo lubię takie, e, takie doświadczenia z grami, które wybiegają poza takie, takie, takie ramy, takie, tak, takie sztywne schematy, które znamy. I VR y, daje to. No nie, ja się bardzo zastanawiam nad VR, tylko po prostu w tym momencie jakby nie. nie ja jeszcze jeszcze tam nie czuję, żeby, koszulki, żeby to było nie? to, było to no, nie, bo, bo, bo tylko nie wiadomo, czy na przykład jeśli chodzi o PlayStation czy Sony zrobi jakąś taką drugą iterację, nie? Czy na przykład poprawi... Czyż to Sony mocno pcha ten produkt, bo widać, że po pierwsze ta cena spada ładnie, mm -hmm. po drugie jednak oni i to na konferencji zrobili VR showcase i tam na swoim kanale regularnie dają nowe zwiastuny i... Aha. Więc no Sony, Sony pcha tego wiara trochę i dobrze, bo to jest fajna technologia i byłaby szkoda, gdyby ona... Nie, nie, nie no ja... Wiesz, jaki jest największy problem, żeby nie było tak, że tylko pięknie i ładnie wszystko? o którym tak jakoś generalnie nie za dużo, ja nie słyszałem jakoś, może nie, nie wsłuchiwałem się, kable. To jest tak, tak. że po pierwsze podłączenie tego to są, kurde, jedno HDMI tu, drugie HDMI tam, tu jakiś trzeci kabel, coś tam. No i w momencie, w którym już sobie założysz ten homofon na głowę, no to jednak cały czas od niego idzie długi, gruby kabel do konsoli. No. tak Jeżeli zacząłbyś się obkręcać wokół własnej osi 3-4 razy, to nagle No właśnie tak w ogóle tak, się, się w nie mówi o wypadkach. Nie? Ja już nie mówię, że o śmiertelnych, ale w ogóle o wypadkach, gdzie hmm. ludzie się 3-4 razy, na przykład w takim HTC że chodzisz po pokoju, obkręci się 3-4 razy, kurczę i dętka, nie? No i zaczyna się dusić. No ja już, ja na, jak na przykład na, na Pixelu grałem w tą grę y, z tą logiczną taką, z tym, w tej kopalni, mm -hmm. to wiem, że ktoś tam za mną chodził znaczy, znaczy nie to, że za mną co trzymał kabel i ewentualnie jak się gdzieś zakręcałem to tam przekładali żebym, żebym się nie zaplątał i dlatego na przykład też, też Rysław mówił, że po prostu on czeka na tą wersję Okulusa tak, nie Okulusa, tylko Dwa, który ma być mobilny. Nie, nie, nie, Oculus 2, bo to Oculus Go jest mobilny chyba, o tym A, mówisz, okay. ale jest, znaczy... ale ma być, bo teraz wyszedł Vive Pro, ale ma tak. być następne być Vive bez kabli, taki wireless. No i to będzie rewolucja. Tak, tak, jeśli udaje mi się właśnie jakość obrazu powiesz, bo ja nadal ubolewam i na przykład, jeśli chodzi o Sony, to podobno tak, tam jakieś tam sztuczki zastosowali, że tego tak nie widać, ale naprawdę ten obraz 3D jest niskiej jakości, w tych wirtualnych hełmach, że dla mnie to jest niemal taka jakość, jak ja miałem wiesz, w tych hemach VR 20 lat no, temu. 4K to to nie jest Nie, nie, nie, nie, nie no ale to, jeśli chodzi o Playstation, to wiadomo, że tam nie ma tej mocy żeby tam przelać, dlatego oni bardzo dużo stylistycznie nadrabiają. Tak, tak, właśnie, ta gry, bo widzisz, ta gra, ta gra komiksowa w, przez to, że jest w takiej śmiesznej stylistyce, w ogóle tam w żaden sposób nie czułem tak. problemów sprzętowych, a jak na przykład odpaliłem, była taka domówka Call of Duty, mhm. gdzie latasz sobie statecznie mi się strzelasz, no to tam kurde, przez to, że to niby miało być wiesz, olśniewające wizualnie, no to ja widziałem płaskie mhm. bitmapy, które tak. były eksplozjami na przykład. Tak? No. I to już wcale nie było takie fajne. No, stylistyka a... wygrywa, a w przypadku tej myszki jak masz właśnie wszystko takie baśniowe i bajkowe to w ogóle nie widzisz problemów, że to są a to, nie wiem, mało szczegółów, a to jakieś obiekty proste więc no a i głębia ostrości jest znaczy nie głębia ostrości, przepraszam, głębia jest w ogóle nie? Że, że czujesz, że jest, no. że jest, że te obiekty są trójmierowe w przestrzeni to jest super no. I, i tego mi brakuje yy, a później jak już będzie właśnie lepszej jakości, wyższej jakości yy, obrazów wtedy na przykład będę się bawił na pewno wiesz te wirtualne sale kinowe albo to, że na przykład zakładasz sobie taki hem i na przykład programowo on ci generuje, powiedzmy, że jesteś w pomieszczeniu, w którym jest telewizor, nie wiem, stucelowy, i ty na tym telewizorze sobie grasz. No ale to już... No to już jest, tylko to jest na razie właśnie tak, jak mówisz jednak, jeżeli ten telewizor, który on tobie wygeneruje przed oczami, bo jest do, do YouTube'a taka, taka nakładka, że on tobie odpala tak jakbyś był w sali kinowej. Tak. No, no, no. Tylko no niestety teraz ten obraz jest jeszcze za słabej jakości, no. tak? I faktycznie, jak on będzie w środku okularów wyświetlany w Full HD czy tam, ja nieważne nie jak będzie wyświetlany, ale tak, że ty będziesz miał wrażenie, że oglądasz obraz w Full HD, mm -hmm. no to absolutnie masz rację. Po co ci y, 70 calowy telewizor, skoro możesz mieć Viva, czy tam PSVR, czy cokolwiek innego na głowie i kurde, masz y, dowolnie duży telewizor przed oczami. Tak, tak. Ale a propos tego, co pytałeś jeszcze, jakie, jakie gry y, zwróciły moją uwagę, znaczy część, część była pokazana na tych, na tych wszystkich y, y, wszystkich y, y, konferencjach, ale na przykład, chociaż Carcassonne na przykład jest chyba na, na był na poprzednich platformach Nintendo nawet chyba jest na mobilki no fajnie, że wyjdzie to na Switch tak, no? ale Carcassonne to jest taka gra właśnie, że do Switcha jakby, jakby można właśnie tak sobie w towarzysko grać, to jest super wtedy nie nosisz tych wszystkich klocków i jest dosyć dużo, dużo ekran no, więc to jest, to jest dobre Dying Light 2, które akurat było zaprezentowane na konferencji Microsoftu no świetnie wygląda i w ogóle najlepsze tak tak. jest to, że, że e, zatrudnili Chrisa Avalon, e, Avalona, który właściwie już jest takim takim celebrytą, że on już tak patronuje, że już nie musi cokolwiek napisze, to będzie dobrze no, nie do tych wszystkich gier, nie? Byleby to było, bo przecież no, ostatnio rozmawialiśmy o Into the Bridge, tam też robił e, Fabuę, chociaż ciężko powiedzieć, czy tam coś robił, nie? The Original Sins, dodatkowe e, jakieś tam e, prace nad teżą e, Prey, ten nowy. Torment Tides of Numenara nawet ten system szoku, który, który się chyba nie, nie ukaże od Night Dave Studios. Nie, no Coś... może się ukaże kiedyś. No, no, no, no więc ja się cieszę, bo, bo wiesz, moim zdaniem właśnie talent powinien się wykorzystywać. Nawet jeśli tylko miałoby to służyć sprzedaży <grych> albo żeby rozpranowalić, to to y, gdzieś tam brakuje mi tych celebrytów, których, którzy kiedyś byli. Ale nie, nie, słowo celebrytów, nie, złe. Brakuje mi tak jak reżyser stoi za filmem, tak Kliw e, stał za Gearsami, Ken, e, Ken Levin stał za Bioshockiem, e, Todd Howard za, e, za e, Elder Scroll i, i powiedzmy teraz fa, za falautami. Więc no, jakby oni nadal na na ci ludzie są, ale kiedyś to właśnie że był Warren Spector, no nie, John Romero i tak dalej. Gdzieś tych, tych gwiazd chciałbym widzieć więcej, dlatego że e, jak reżyser nadaje pewien e, znaczy. E, że kiedy na przykład idziesz na film Martina Scorsetta, to wiesz, czego się spodziewać, tak? I, i, i e, jeśli to jest marka dobra, no to e, to moim zdaniem właśnie e, powinno się w przypadku właśnie tych nazwych na to stawiać. No ale to też trochę się zakręciłem. W, w przypadku, bo nie, nie chcę się rozgadywać, jaka to Krysia ale, ale tak będzie w Daylight 2 jako scenarzysta. E, Call of Cthulhu, czy Cthulhu, the official video game od... E, ja nie znam tego dewelopera w sumie Cyanid e Cyanid oni robili takie ja ich kojarzę z e oni chyba z to są takie właśnie low, low budget, czy low tak. budżetowe to takiej takiej taki, y gry klasy B ale niekoniecznie tak oni chyba te Styxa zrobili Shards of Darkness y tak dokładnie zrobili te tego RPG grał tron kiedyś tam A, no, no. zrobili tego RPG właśnie Orks and Men 100 lat temu, mm -hmm. więc te oba tekstu, więc to jest taka wiesz, to jest taka firma, która robi spoko gry, ale nie z najwyższej półki. No, no więc ja, uwielbiam Call of Cthulhu, ten klimat, więc tak mam tak na dobre nadzieję, szanse prostu... dla Ciebie. No, a co jeszcze wychodzi takiego, właśnie? No, Sinking City. No, to nie kojarzę. To też jest stuprocentowo Call of Cthulhu. Dzisiaj się pojawił taki ładny tekst yy, na jakimś diwerczy albo coś mm -hmm. w stylu. Wiesz, ja zawsze mylę te wszystkie artykuły, znaczy te wszystkie yy... Periodyki internetowe Aha. między sobą. Nie wiem, czy to było DigiFore, czy cokolwiek innego. Które właśnie w bardzo ładny sposób opisywało obie te gry z świata Ktulu tak, tak, tak, I wskazywały, że one się dramatycznie w różny sposób podchodzą do adaptacji Lovecraft'a. Ale obie wydają się bardzo interesujące, bo to jest właśnie kolor o którym ty mówisz. I ta druga gra A, to jest Thinking widzę, Cities. Widzę, widzę, widzę, widzę właśnie. Właśnie patrzę, I Thinking Cities robią państwo z Frogwares. A, ona się była właśnie na PC Game Sherlock... Conference pokazywana właśnie też w tej, tak, A ty jeszcze nie, nie mylę, lubiłeś Sherlocki? Nie no, Sherlocki są świetne. Chociaż to tam właśnie Frogwares. Ten. Robiło to Sherlocki i ci sami ludzie robią teraz. A, Thinking no też jestem spokojny, to już jestem spokojny. No to kapitalnie, to To przynajmniej będzie dob, dobrze technicznie też gra zrobiona, bo jaka, znaczy technicznie w sensie nie, że wizualnie, że takie jakieś ten, tylko chodzi o to, że po prostu to będzie dobra gra jako gra, nie? że to nie będzie ten. Przynajmniej e, e, Sherlocki były takie, takie, takimi, takimi naprawdę dobrymi gry, nie wiem, jakimiś wybitnymi. E, chociaż, Podobne produkty. Tak, Podobne tak, produkty. tak, bo e, Crimson Punishment jest zdecydowanie lepszą grą niż na przykład Devil's Daughter, ale, ale w, w, w obie gry warto, warto zagrać. Nie? Więc, więc e, jest ciekawe. Zresztą w ogóle teraz patrzę, to oni mnóstwo tych gier, oni właściwie się z e, jeśli chodzi o, o, o, o, o grę o y, to chyba większość gier to były gry o Sherlock Holmesie. Mm. Raz tylko zrobili 80 dni dookoła świata, a później zrobili Draculę eh, Origin. No i teraz te Singing City. No to będzie super. No to się bardzo cieszę. E, jest gra, która nam właściwie, no właściwie, to nie jest perełka, która wypłynęła z, z, podczas targów, ale to jest gra, która chyba, od niej chyba będzie zależała przyszłość Kaliteka, tak mi się wydaje. Czyli Hunt Showdown. Mhm. Znaczy kapitalnie się wygląda w od pewnego czasu od znaczy, ja w Znaczy jak, jak no, i totalnie, nie porwało cię no właśnie ja z, oni postawili na jakiś taki, bo, bo klimat jest fajny wszystko jest fajne, ale, ale ta mechanika jest jakaś taka dziwna, nie? bo o, o co tam chodziło że, że coś budujemy postać czy zdobywamy jakieś, nie, to jest tak, walczymy z potworami że, polujemy na kogoś, nie? to jest gra P.V.P.V.I. -E. To znaczy, na arenie, gdzie jest jakiś potwór do złapania, pojawia się, nie pamiętam, cztery czy pięć drużyn dwuosobowych graczy i ci gracze muszą odnajdywać wskazówki, które zaprowadzą je do tego potwora i na końcu muszą usiąść tego potwora. Mięk polega na tym, że gracze nawzajemnie są w stosunku do siebie nastawieni negatywnie. Więc moje wszystkie rozgrywki, zanim zobaczyłem tego potwora, to kończyły się tym, że dawno zostałem zabity przez innego gracza co więcej, co już było najbardziej może to się zmieniło na etapie teraz developingu, ale na etapie otwartej bety, znaczy tam zamkniętej bety wyglądało to w ten sposób, że była perma perma dead, jeżeli twoja postać zginęła, to nieważne, czy to jest postać którą sobie rozwinąłeś, zapłaciłeś kasę, dokupiłeś sprzętu, umiejętności, czegokolwiek innego no to ginęła po prostu i musiałeś zaczynać zupełnie inną postacią od zera co więcej, tam cały ten motyw polegał na tym, że właśnie byliście łowcami, więc zależało wam na zdobywaniu pieniędzy, bo wszystko, wokół pieniędzy się wszystko rozw rozwój postaci, sprzętu, amunicji i tak no i w momencie, w którym nawet przeżyłeś to polowanie, ale bo coś tam ktoś innego złapał, to mogło się okazać, że więcej kasy wydałeś na wzięcie udziału w tym polowaniu, niż tak naprawdę co robiłeś i w którymś momencie mógłbyś się znaleźć w sytuacji, gdzie nie mógłbyś grać, bo nie miałbyś kasy na kupienie kolejnej postaci. Hmm. Czyli co prawda tam nie miałaby być jakiś motyw, że na przykład raz w tygodniu dostajesz tam bazową stawkę czy coś tam, no ale niestety ta gra, i plus ta gra była potwornie zabagowana na tym etapie, na którym ja grałem tak. i ona w żaden sposób nie sygnalizowała tobie zagrożenia, to znaczy ja miałem tak kilka razy, że ginąłem A nie i nawet nie wiedziałem dlaczego? czemu, nie wiedziałem czy ktoś mnie zastrzelił czy coś się zbagowało, i nie wiem, po prostu postać zginęła I o. No nie wiem, no ja mam nadzieję, że oni, że to nie jest że to nie jest ich ostatnia gra i chciałbym, żeby oni na przykład znowu stworzyli grę. Nie wiem, nie wrócą to może nie zrobią Crisis 4, ale też tylko na pecety i tylko na przykład nie wiem, na 1080 yy, yy, TI albo na jakiś na titany cokolwiek. Nie, niech to będzie komputer, który jeszcze nie został wyprodukowany, żeby to była gra tak jak był, jak pierwszy Crysis, która się w ogóle nie zestarzała, a którą dzisiaj możesz odpalić nawet bez modów i ona nadal wygląda bardzo dobrze, nawet ma miejscami lepszą mechanikę czy tam wiesz fizykę niż na przykład taki e, Far Cry 5, no ale to już jest inna historia. No to jeśli chodzi o w ogóle 3, tam było dużo fajnych rzeczy. Jest coś takiego, co, co byś, nie wiem, Piotrze, ty chciał podkreślić jeszcze, w sensie, nie wiem, czy była jakaś gra, którą, e, o której nie wspomnieliśmy, a, a gdzieś tam nam pojawiła, gdzieś rzuciła ci się w oczy? Przecież z tego tak dużo było, że już nawet nie jestem w stanie je wskazać. Myślę, że mówiliśmy i o różnych, i o tych mniejszych, i o tak. większych, i o takich, które tam się generalnie no, podsumowując będzie dobrze, dużo gier będzie, tak. będzie w to grać ja przypominam, że pełne podsumowanie i każdej konferencji i, i każdego dnia właściwie z <śmiech> każdego tak, dnia jest tak, u Ciebie tak. na, na, na pancodziennik.pl więc jakbyś też chciał zobaczyć te wszystkie zwiastuny to zamiast szukać gdzieś tam po całym internecie to wszystko jest w jednym miejscu tak, zapraszam na koniec szybciutkie takie w co ostatnio grałeś Piotrze Bo ja w gram powoli Męczysz tego wampira, tak? Bo mówisz, że Męczu powoli tego, to męczysz. Tak, powoli. Ja, to chciałem zagrać tak. tego wampira, ale trochę mi tak po tych wszystkich opiniach które no. słyszałem tak przeszło i, i w końcu nie sięgnąłem i, i nie wiem czy, no. czy, czy może jak będzie promocja jakaś to kupię i, i tylko właśnie... Tak to będzie dobra promocja, taka taka naprawdę solidna promocja. Summer, summer sale 80%? No, no, tak, bo ona za 200 kosztuje, czyli w 80% będzie kosztowała tam ile? 40 zł, tak? Mniej więcej, Aha. no to... No, ale no właśnie, co jest tą ta, ta mechanika tej walki, czy, czy, czy, czy ten klimat, czy w ogóle to te... To jest tak. Eee, postacie są Państwo swole? z Dontnod mieli kilka świetnych pomysłów, które zostały tragicznie zrealizowane. U. Dlatego, że tam, tam na przykład mechanika walki jest bezsensowna, bo ta gra byłaby dużo lepsza, gdyby tej walki w ogóle nie było. Gdyby ta gra nie była rpg em tylko właśnie była e, takim life is strange like. I w moim przypadku ja postanowiłem być dobrym wampirem, czyli nie zabijam nikogo, jeśli chodzi tam o... Grydziesz szczury, enpresów. tak? Jesteś jak w Kulenowie. Nie, jestem gryzieniem szczurów, to, to też jest bzdura, bo tam mamy, po pierwsze mamy dzielnice, w których żyją sobie ludzie, z którymi rozmawiamy, poznajemy ich i tam oni mają, zwracają nam questy, mają jakieś emocje między nimi się dzieją, tam dużo rzeczy się dzieje i to są również ludzie, którymi możemy się pożywiać i w momencie, w którym postanowimy zabić takiego człowieczka, to im bardziej go znamy, tym więcej eksperiensu za niego dostaniemy. Więc ja postanowiłem tych ludzi absolutnie nie tykać i być dobrym wampirem. Natomiast nie zmienia to faktu, że jak chodzę od dzielnicy do dzielnicy, to już myślę, że za mną e, dziesiątki, jak nie ponad setka albo i więcej łowców wampirów zostało zabitych, zagryzionych i rozszarpanych i tak dalej. I to w żaden sposób e, nie wpływa na to, że moja postać jest jakaś niesympatyczna. Twierdzę, mhm. na przykład to jest taka trochę bzdura. No, no, okay. e, no i tam więcej jest takich, takich rzeczy, że tam jest cała mechanika, która polegała na tym, że jeżeli e, Ludzie, którzy bo to trwa epidemia, więc ludzie chorują, no i my musimy starać się dbać o tych ludzi. I to jest bardzo fajne, że właśnie tutaj wiesz, musimy lekarstwo załatwiać, diagnozować i tak dalej. Tylko w momencie, w którym nagle y, mija noc i następuje następstwo, bo to zawsze rzeczy się dzieją, w momencie, w którym my kładziemy się do łóżka, czyli przesypiamy dzień. Y, I raz czy drugi nagle mi się zdarzyło, że w jednej dzielnicy wszyscy NPC, którzy byli, nagle przez tą noc zachorowali. I nagle musiałem zorganizować 15 różnych leków, które się kraftuje i to też czasem środki do tego kraftowania nie są takie proste. I to takie jest uciążliwe, kiedy właściwie biegasz niczym jakiś jedyny lekarz w całym mieście od człowieka do człowieka po to, żeby ich ratować, bo jeżeli oni będą zbyt chorowici, to wtedy dzielnica wpadnie w, w, w zamieszki, chaos i tam w ogóle będą się złożyć, że działa. Nie chcesz do tego dopuścić. Mhm. Więc no niestety... Yy... Wszystkie fajne rzeczy, które są w tej grze, których jest sporo, na przykład te właśnie dyskusje między postaciami, cały wątek główny, fabularny, o co tam chodzi. Czy jakieś rozkminy dotyczące istoty bycia wampirem albo nie wampirem, albo czy ktoś, kto żyje tam setki lat, powinien być cynicznym bydlakiem, czy tak naprawdę właśnie powinien być bardzo emocjonalnie oddającym się ludziom i tak dalej. I te wszystkie dobre rzeczy są przykryte niestety warstwą średniego, a momentami irytującego gameplayu. I w ogóle to, co jest najbardziej absurdalne, to to, że ja znalazłem metodę na walkę, i teraz żadne mopki, nie sprawiają mi żadnej trudności, niezależnie czy są ode mnie potężniejsze o 2 czy pięć leveli. Po prostu mhm. muszę systematycznie trzymać się swojego sposobu walki. A potem trafiam na walkę z bossem, który mnie kładzie jednym uderzeniem czy dwoma, i nagle się okazuje, że walka z bossem przypomina mi Dark Soulsy czy inne Bloodborne. Y. Oh gdzie po prostu przez to, że ja nie piję tych ludków i nie, nie leveluję bardzo łatwo, no to nagle trafią na dużo silniejszego ode mnie przeciwnika i muszę, wiesz, jakimiś sposobami kombinować, uczyć się jego ciosów na pamięć, uniki, uniki i tak dalej, tak dalej, Coś, co strasznie zniechęca mnie w dzisiejszych czasach. No, no, no. niestety. No, ale tak patrzę, bo Focus Home Interactive też wydał Technomancera i mi się wydaje, że to też to e, jest właśnie ten poziom, taka półka, no nie, że to też tak, jest, to jest gra, która wygląda RPG świetnie, klasy B. ma bardzo ciekawy pomysł, ale im dłużej grasz, tym bardziej się takie takie małe rzeczy no, nie denerwują, że ta walka, która jest niepotrzebna miejscami i tak dalej, no, ale, się, nie wiem, tak, jak będzie dobra promocja, to, to, to, to może z, to sprawdzę, nie? Ale... Tak, bo ta gra ma momenty, tak? Są tak, momenty, które właśnie... naprawdę, i zwłaszcza wiesz, mimo tego, że ten gameplay mnie irytuje, chcę zobaczyć zakończenie. Gram, gram i gram dalej i nie tak. przerywam, tak? Mm -hmm. No jesteś, jesteś taki uparty, no musisz zobaczyć, tak? tak. tak, tak, no, tak no ale to też tak, jest tak, tak, tak, wiesz, no nie będziesz, prawda, przed zakończeniem książki, wiesz, dobra, ostatniego rozdziału już tak się wkurzyłem, no to wszystko, o ostatniego rozdziału nie czytam, nie? To tak, to, to, to też trochę rozumiem, bo mam też taki to, że lubię kończyć rzeczy. No, A ja tak sobie trochę pogrywałem sobie w Call of Duty do momentu oczywiście, jak go do War Ale to Call of Duty, ten nowy dodatek, który, The War Machine, który wprowadził te lata, w tej operacji to latanie z samolotami, myśliwcami. To jest bardzo fajnie zrobione. Lepiej zrobione niż Division 303, który był na Pixel. ale to jest inna sprawa. Taka sympatyczna sprawa, ale tak naprawdę właśnie. Cały mi czas teraz poświęcam God of War i absolutnie, już teraz mam ciężko nam powiedzieć, tak, już jest, już jestem, yy... znaczy nie jestem. Chcę... Robimy ze spoilerami czy nie ze spoilerami? W tym sensie nie, Jak tak uważam. nie, to takie delikatne to może rzeczy będą. Musimy tylko szybko rzucić kilka tak takich delikatne rzeczy właśnie, bo wrażeń, nie odchodzi... a potem ze spoilerami tak. nie, po bo chciałem właśnie powiedzieć, że są pewne takie kluczowe momenty, Już, już jestem daleko. Z... Tak mi się wydaje, że tak parę godzin za tak, takim kluczowym momentem, który się odwołuje do oryginalnych yy, gier serii, gdy myślałeś, że wszystko będziesz jednym, jednym toporem siekał, a tu się okazuje, że coś się dzieje. I to, to mi, yy, no mi to pokazało, jak, jak fantastycznie ta gra w ogóle się odnajduje w tym uniwersum, a jednocześnie jak yy, jest zupełnie czymś innym, świeżym jak jest rozbudowana, w ogóle już nie chcę nawet, obserwując od oprawy graficznej, która jest fenomenalna ja sprawdzałem na przykład na zwykłej konsoli, wygląda tak samo dobrze jak na, na, na pro, yy, czy coś no może nie ma tego 4K, nie ma może 60 klatek ale jest, jest naprawdę jeśli chodzi o wizualnie fantastyczna ten, ten, ten świat, wiesz, od, od tych takich jakichś mrocznych lasów przez te kolorowe krainy, to wiesz, tam gdzie ta yy, Freja nie, mieszka gdzie, gdzie jest taka feria bar, tak kolorowo, mm -hmm. jak się to uderza po prostu i detalem i, i miejscem, no to wszystko tak fantastycznie wygląda, że po prostu płakałem jak grałem, po prostu jak to pięknie wygląda że, że gdzie, gdzie są takie właśnie gry na, na, na, na przykład na Xboxa, no ale to już inna historia I mnie ja tam absolutnie urzekało przez całą grę i to od początku to zauważyłem aż do, do końca, gry to się mnie trzymało, a jak potem się jeszcze pojawiło kilka dzienników, do powiem tam poświęconych to tym bardziej Czyli e, to, że czuć wagę tego topora. Że to nie jest jakieś tam coś, czym sobie tak machasz na lewo i na prawo, tylko każde uderzenie, czy ten jakimś rzucasz, czy jak on do ciebie wraca. To przez to, że tam kilka fajnych sztuczek sobie wymyślili, devi, tak. to naprawdę e, ja po prostu czułem to, że macham wielkim kawałem żelazstwa, który tych, tych moich wrogów mhm. rozpoławia, przepławia i tak dalej. Mhm. Jeszcze w ogóle... I ta grę pod względem artystycznym jest, jest bardzo ciekawie jest zaprojektowana, bo cała historia jest z perspektywy właśnie kratosa. Jakby wszystko jest jakby tak na jednym ujęciu. Wiesz, więc to jest niesamowicie zrobione. Tam są takie rzeczy, że wiesz, że tam kratos zni znika z kadru i tak dalej, to nie powiem, że tak wszystko musi być idealnie ale bardzo mi się podoba, bo jest ten motyw po to, że Ja że na przykład w tej grze, mimo, że ona jest bardzo rozbudowana, bo pamiętam, jak pierwszy raz rozmawialiśmy o godoworze, to ja tylko widziałem wiesz, tą mapkę, to takie jakie szczegóły i mi się w ogóle wydawało, że to jest gra z otwartym światem. A to jest gra, w której jest, w którym Kratos i jego syn mają konkretny cel, tak? I to jest, jest najfajniejsze, że ja nie mam, mimo to, że ja wiem, że to jest gra drogi, że tam różne rzeczy się dzieją, to one się dzieją trochę tak jakby, nie tylko, że jest w przypadku, no nie? najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja w ogóle nie muszę zawieszać już niewiary, nie? że, że ja kupuję znaczy kupuję, zupełnie do mnie, do mnie trafia, to jest sensowne, że Kratos i jego syn są y, znaczy wypełniają ostatnie życzenie właśnie zmarłej żony, matki tego syna wiesz, żony Kratosa, żeby jej trochę rozsypać na najwyższej górze tam Midgarze, tak i te takie dodatkowe rzeczy, które się wydarzają tak? czyli te, te, ten Balder, ten... E, Baldur Baldur, tak ten nieczujący bólu, bóg, wiesz, tak, taki, tak, ta szalończa walka, ta, ta, ta bitwa, no po prostu niesamowita, ale ona tak, tak nastawiła mnie do tego, co może mnie spotkać, ale nigdy właśnie nie, nie mimo, że właśnie w tej, tej przygodzie tyle takich bardzo ciekawych postaci spotkałem, bo wiedziałem, że jednak miałem ten główny cel. i bardzo mi się... A czy to powiedz mi, jak dobrze, jak dobrze znasz mitologię norwacką nordycką? Znaczy w ogóle nie znam, wiesz, i, i ja A, sobie tam na przykład wiesz? to, że kim jest Freya Aha. i tak dalej, to ja sobie musiałem to doczytać, nie? Okej, okay, przykład... no właśnie, bo tam jest kilka motywów ty, takich, które się ten, pojawiają, jest, no. gdzie e, ja absolutnie doskonale wiedziałem, e, czym to się skończy. Jest Aha. taka scena, jak, jak Freja, dostajesz od krasnuda strzały. Tak. I Freya w którymś momencie widzi te strzały. No wiem, i, i jest, I jeżeli, jeżeli jest reakcja, ja wiem. Jeżeli tak. generalnie to generalnie to jest absolutnie wiadomo, o co chodzi, yy, mm -hmm. że tak powiem, skąd, skąd, czemu i taka reakcja i tak dalej. No. Ale te postacie są niesamowite, ty, tych dwóch braci ty, y, jeden, jeden taki y, niski, drugi niebieski, jak ze sobą realizują, jak, jak fantastycznie naprawiają, wiesz, jednym uderzeniem, młota, różne mm -hmm. rzeczy, więc to jest super. I bardzo mi się... A czy masz takie wrażenie mm -hmm. ogólne, że w porównaniu zwłaszcza z poprzednimi godoworami, że ta gra jest intymna, że przez to, że tu się nie dzieją epickie wielkie... Okay, no nie, no są epickie, tam, ale... Są, są, Ale to nie jest tak, że ta gra jest pełna, przepełniona właśnie takimi, wiesz... Nie, no to jest... Znaczy, ja bym powiedział, że to jest po, to jest po prostu bardzo... Drogi, tak, nie? że to jest bardzo poważna gra, w ogóle Kratos. Wiesz, wszyscy z że on się tam do tego chłopaka tak szorsko zwraca i tak dalej, ale... Ale ta miłość ojcowska i to w ogóle wiesz, ca cała ta historia w ogóle Kratos, no bo tam jest samo odwołanie, wiesz, do kim on był, kim oni są w ogóle i, i tak dalej, ale to jest wszystko na takim poważnie. Tam są takie sceny, że patrzysz na tego Kratosa i wiesz właśnie to jest ta potęga PlayStation 4, że tej, tej mocy, że tam te są te emocje, wiesz, Kratos jak patrzy na syna albo jest taka taka mocna scena, w której po prostu e, e, Kratos musi coś zrobić, no nie, bo, bo bardzo mało ma czasu i w ogóle to przejęcie w tym wszystkim Kapitalnie, w ogóle kapitalnie zagrany i tak dalej. To, to jest zupełnie na innym poziomie niż poprzedniego dowory, bo poprzedniego dowory to one trochę miały taki. Ja bym powiedział, że tam było trochę takiego humoru w tym wszystkim, nie? Wiesz, szczególnie jak tam te były takie sceny właśnie z kobietami, czy tam te quick time eventy i tak dalej, i wiesz, że całe to, oczywiście to, to też, przez to, że to nie było takiej mocy, wiesz, te konsol nie miały takiej mocy, więc to wszystko było takie, takie zabawne. Ja nie grałem, nie wiem, w te ostatniego dowory, chyba ani w Trójkę, ani Session, nie? Więc ja nie wiem, jak one się wpisują prawda, w to, czy, czy, czy Kratos jest przedstawiony jako poważna postać, czy nie, czy w ogóle tam jest, czy on jest tym Bogiem Wojny, który po prostu jest ciągle tylko zły, zły i zły, czy, czy tam jest coś więcej w nim. Bo tutaj on, on niesamowicie w sobie tłumi ten żal, ten gniew i ty to widzisz, jednocześnie właśnie zachowuje, e, znaczy są pewne momenty, w których on wybucha, bo widzi, że coś się dzieje z chłopakiem, nie jest z tym jego synem, i że, że wiesz, no, tak reaguje, nie? Ale po prostu to są tak fantastyczne postacie, tak fantastycznie zagrane. Oczywiście ten element takiego rozładowania napięcia komediowy jest i mi się bardzo podoba. W ogóle w momencie, kiedy mamy tą gadającą głowę, no to już jest w ogóle świetna sprawa, bo bo, bo jest taki dodatkowy komentarz do tego wszystkiego, nie? I, i, i każda z postaci, którą spotykamy, czy to jest... Ktoś, kogo mamy zabić, że nie z, z tych bogów, czy to jest ktoś, kto nam pomaga. No jest, jest, jest, świetnie zrobiona, jest świetnie zagrana. W ogóle cała ta historia mi się bardzo właśnie podoba, bo, bo, bo te postacie są takie, takie autentyczne. I mimo, że, że, że Kratos absolutnie jest, wiesz, jest, jest postacią nieautentyczną, w tym sensie że no, ciężko nosić, to on ma naprawdę dużo takich ludzkich cech i, i, i, to, to mi się bardzo podoba. I w ogóle uważam, że jest świetnym ojcem. Naprawdę, że. Że można powiedzieć, że on jest szorski, oziębły, że może nie kocha tego syna. Nic bardziej mylnego. Jest ten żal po stracie żony w nim. To, to widać, wiesz, głęboko w nim siedzi. No ale wiesz, że jest takim twardym facetem, on tego tak nie może okazywać, nie? Nie może tam gdzieś iść i pochlipać sobie. Więc no nie, no ale i jest, jest w ogóle kapitalna, wiesz, w ogóle walka, te, te zagadki środowiskowe są świetne. To, co mm -hmm. zawsze było w, w, w, w serii God of War. Y nawet i cieszę się, że nie, nie, nie udało mi się gdzieś tam y, utknąć, nie, bo to, to, to był mi największy strach właśnie, że, że bałem się, że ta historia, ona tak płynie, że, że te nowe y, y, części tego świata się otwierają przynajmniej, bo to, bo to jest ten, ten, ten, ten element właśnie na przykład z, z Zeldy, czy z, y, y, z Metroid'a, że znajdujemy nową broń, no, coś coś nowego, jakąś, jakąś moc, jakieś dłuto magiczne i nagle otwierają się nam mm -hmm. jakieś drzwi, które wcześniej mogliśmy otworzyć, że, że cały czas to jest wszystko płynnie. Że jest taki element, że na przykład jak się gdzieś zatniemy, to ten chłopak nam trochę coś podpowie, że może byśmy na to zwrócili uwagę, albo tu przyszli i tak dalej, ale bałem się, że po prostu będzie taki moment, że jakaś zagadka środowiskowa mnie je przytnie, a na szczęście nie jest. Było kilka takich, gdzie musiałem naprawdę e, trochę czasu spędzić, się rozejrzeć, przemyśleć i tak dalej, ale gra jest tak zrobiona, że masz ten... E, że wiesz, gdzie powinnaś być w danym momencie, bo masz ten taki radar, nie? że pokazuje Ci konkretnie miejsce, w którym powinieneś być. Nawet jak robisz jakieś kwestie poboczne, to one nie są jakoś bardzo skomplikowane, więc naprawdę gra pod wieloma elementami, pod względem takim technicznym absolutnie wszystko jest tam. Więc ja się w ogóle nie dziwię. wiesz, Pograłem, jestem, nie wiem jak blisko końca, ale, ale dla mnie ta gra absolutnie zasłużyła na, na te wysokie noty, na te dziesiątki. I ja, ja to już pisałem właśnie w ludzie że nie wiem jaką grą będzie Red Dead Redemption ale Red Dead Redemption właśnie za na to, że wychodził ze stajenia Rockstara to może być gra po prostu, która, która jako jedyna może zagrozić God of War tym wszystkim grom roku, tak? tym wszystkim, dla mnie, znaczy ja nie widziałem żadnej jeszcze gry, gry roku, no nie? oprócz God of War właśnie God of War dla mnie jest absolutnie Wiesz, i to jest coś ciekawe, bo był ten taki niesamowity hype i tak człowiek czasami pod tym. A, wiesz, no, a, na pewno się mylę, wiesz? I wszyscy ci opłaceni dziennikarze. No nie, wiadomo. I później przyszedł ten moment, ja zagrałem i tak wiesz. No nie, no cholera. No, to jest I tak świetna powoli, gra. Powoli no, nie? Wygląda, wygląda świetnie, okej okay, Ale to jest Kratos, którego lubię. To jest kompletnie zupełnie na innym bigunie Postać na przykład y, y, Nathan Drake, nie? Ale, no. ale ja. Ja, ja darzę niesamowitym taką sympatią tę postać, tylko że jakby inny rodzaj sympatii, no nie? Być może nawet to, to jest taki szacunek, no nie? że to jest, to jest człowiek, który po prostu w każdej sytuacji poradzi i tak dalej, że to nie jest gości, który po prostu napędzany jest złością, tak jak to było wcześniej. I, I nawiązania do poprzednich gier i nawiązania właśnie do do, tak powiedzieć, do, do, do mitologii nordyckiej, które no dla ciebie są troszeczkę jaśniejsze niż dla mnie, to wszystko jest w tej grze fantastycznie zrobione. I jak będziemy um, e, robili taki odcinek właśnie God of War, taki spoiler cast, taki typowy, to wtedy będziemy mogli, może nawet za tydzień, jak już przejdę e, grę, to, to, to sobie porozmawiam o większych szczegółach. Bo... Więc w tym momencie jakby tak zamknąłbym ten temat God of War'a i każdy, kto ma w ogóle PlayStation 4, to powinien zagrać w God of War'a i tyle. Polecasz kropka. generalnie. Nie, no. To... Ja jeszcze tej gry nie przeszedłem, ale już wiem, że to jest po prostu, że to zakończenie to. Wiesz, bo ja słyszałem, że ludzie płakali na zakończenie, ale ja się boję w ogóle cokolwiek czytać, cokolwiek robić, żeby sobie ludzie nie popsuć. Zawsze płaczą, bo czy jestem czy... tak wkręcony w tą historię, że, że teraz właśnie skończymy nagrywać, to wiesz, zmontuję, nie wiem, Chwytasz pojutrze, bo po, po ten. Nawet nie topór, ale to opór, ale też byłby spoiler. I wracam i, i jadę i po prostu. Bo się naprawdę dzieje. dzieje. Dzięki Piotrze w takim razie za podsumowanie konkretne E3. Bardzo się cieszę, że udało I nawet się. nawet Mały Kącik Kulturalny. Mały Kącik teraz... Kulturalny, tak. I ja, ja przyznam, że, że ja sobie właśnie teraz odnotowałem tych, tych, tych parę rzeczy, które polecałeś i, i ten The Bridge, jak wcześniej tak zastanawiałem się, czy że to teraz jednak poświęcę, poświęcę przynajmniej kilka, kilka tak. godzinek na te pierwsze odcinki. Zobaczymy, czy się, czy się wkręcę, czy właśnie czy, czy, ta socjopatka mnie odrzuci, a może, wieś, <grym> yy, yy, coś zobaczę w niej interesującego. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na stronie www.fantasmagieria.net, na grupie na Facebooku Fantasmagieria, podcast Fantasmagieria, yy, Facebook fanpage, piotka, codzienne spisy i yy, zbiory, na przykład zwiastunów fantastycznych znajdziecie na stronie www.pancodzienni.pl. Polecam już mi, mi, już mi trochę gardło zaszło. Więc <laughs> dzięki jeszcze raz. Ro, to słuchajcie. ja jeszcze dodam, żeby pamiętajcie, disclaimer był na początku, to teraz jednej na końcu, żeby wesprzeć Damiana w temacie y, opłat serwerowych tak Show us go on. Dzięki Piotrze tak i jest. do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć, cześć.